We'll Witam wszystkich serdecznie w najnowszym odcinku programu, który kiedyś nazywał się Koopy. Teraz prawdopodobnie będzie się nazywał DLC i będzie pojawiał się razem z innymi wpisami. Chyba, że zmienimy całkowicie formę i zrobimy z tego osobny podcast. A przez my mam na myśli Piotra Ziętala, Cześć. Daniela Czarneckiego. Czołem. I Bartosza Mszyca. Cześć i Czołem. W takim razie jest to drugi kanoniczny odcinek DLC, w którym będziemy mówić o czym panowie. O nadchodzących premierach. Tak jest. Na 2017. O przyszłości. Będziemy wrócić trochę w... dokładnie to samo, chciałem powiedzieć. Nie będziemy, oczywiście, ruszać wszystkiego, co wyjdzie w nadchodzącym, nadchodzącym czasie, ponieważ zabrakłoby nam czasu, a chcemy się zmieścić tak maksymalnie w dwóch godzinach, żeby to i się milej słuchało i szybciej wyszło. Bo jak wiem, po Azjan nie każdy ma czas, żeby słuchać pięciogodzinnych odcinków. No, może miesiącami pójdziemy, co? Też tak właśnie myślałem. Zacznijmy od grudnia. Nie, spoko, spoko, ja już będę wiedział, bo nie, włączyłem sobie kalendarz. Dobra, to zaczynamy. Kalendarzyk. Ksiądz Sidał? PPP. jeszcze go no. Dobra, panowie, zacznijmy od najdalszej z możliwych dat, czyli od 29 listopada. Co nam szykuje ten okres? Po 11 latach oczekiwania wreszcie. Tak. No, no, no Versus Być albo nie być Być albo nie być Czyli Versus Versus, czyli piętnastka Fabula Nova Crystallis, która już nie wchodzi w Fabula Nova Crystallis, ale dalej jest połączeniem świata z Type-Zero i z Final Fantasy Tactics, czyli Final Fantasy XV, które przy okazji dostało Redcoma, dzieje się 1000 lat do przodu, ale nie uznaje tego, co się działo 1000 lat wcześniej, czyli całej trzynastki, czyli bogini Etro była i nie była i jakby to powiedzieć, masło maślane z tego wyszło. Tak czy się jak taki nasz mały japoński Wiedźmin. Ja czekam, Piotr czeka, Daniel czeka, Bartosz czeka. Ten, kto nie czeka, jest heretykiem. Tak. Posłuchajcie poprzedniego odcinka, jeżeli chcecie wiedzieć, co o tym sądzimy. A 11 latach czekania. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że o ile to nie będzie techniczna porażka, to chyba będziemy zadowoleni. I ostatni zwiastun Omen pokazuje, że to jednak jest versus. Ty no tak, ale takim... zwiastun pokazuje, że to jest versus, ale gameplaye i te wszystkie inne pokazują, że to już nie jest jednak versus. Ale gameplaye to masz tylko w bardzo dużej mierze z początku gry, także no... No tak, ale Deadpool wiecie... też miał trailer romantyczny. Final bez romansu to nie jest final. Fina, final musi mieć romans, ja muszę być zadowolony. Moja kobieca strona ma być zadowolona. A to tam będzie chyba ja motyw a -la przeciw... Romeo i Julia, no. no tylko, że ta Julia jest taka. No nie, no Julia e... no, już nie jest tą Julią, która była Luna Freya, nie jest Stellą, ja powiem tak, nie mam nic przeciwko romansowi w tej grze, oby był sensowny, a nie tak jak w poprzednich finalach. I mam taką cichą nadzieję, że to my się okażemy tymi, tymi z, złymi, ponieważ głównie bohaterowie okazali się debilami i porzucili dobro narodu na rzecz dwóch, trzech osób, bo są idiotami, no ale to już miesza z tym. I mam nadzieję, że w grze okażemy się, że jesteśmy tymi złymi, że to praktycznie wszystko, co się dzieje złego na tym świecie, to jest nasza wina, a ta druga nacja chciała wszystko, żeby było dobrze. Tak jak jest w Metroidzie. <śmiech> Tak jest w Metroidzie, gdzie się okazuje, że zabijanie Metroidów jest złe, bo Metroidy walczyły z rasą jakichś tam bakterii, które mordowały wszechświat, a my mordowaliśmy Metroidy, więc byliśmy tymi coś... złymi. Pozwól, że, tak, Jacek, Jacek, jest coś tak, jeszcze, co chcesz zespoilować każdemu? Tak, o, ja nie mówię o sobie, dobra, ale wiesz, przechodzimy słuchacze, dalej. wiesz, swoje, to już, jeszcze trochę i może od razu zespoiluj ca całą linię czasową w Nierze, w Drakengardach, jeszcze, coś jeszcze. Ale którą linię Masz czasową? Bo mamy trzy, osób. mamy tą, wiesz, która tak. zabija nas, w której nie istniejemy. Właśnie o tym mówiłem. Ups. To no po... bo w Nowym Edżu jest w Nowym Edżu jest artykuł o Nierze. Tam o automacie, tak o... czy o którym? Nie, o tym pierwszym bo mają tam no. kolumnę taką back to the past, czy coś takiego, czy replay. Last from the past. Coś takiego? Takie, wiesz, stałe, stare te, no, wracają do nich i jak masz w czasopismach czasami taką, taką wcinkę z, ze screenshotem i pod nim takie troszeczkę tekstu, nie? Taki, taki wycinek tekstu mm -hmm. i tam właśnie jest o tym trzecim zakończeniu niera, nie? No, ale to było, bo... Także, wiesz, jak ktoś by sobie kartkował w kiosku, to by mu strzelił y, spoilerem w pysk, nie? Tak samo, jak, ta, jak ta nie, nie zapomnę, y, ta pamiętna recenzja w Secret serwisie i finale si siódemki. Tak, słyszałem właśnie, że wszyscy szli z pochodniami, bo usłyszeli, że Earis nie, nie żyje. A, tak. A, w ogóle komu to przeszkadza, że i tak Earis umiera w jednej trzeciej gry? No, zaraz na końcu Ale wie, płyty. wiesz, niektórzy mają spory, spoiler o też powiedział, że jej nienawidzi, bo miała wszyscy najlepsze item, super. I tak, no. też. <laughs> Ale to przecież jest healerka, nie? Także... W Legend of the Dragon jest dosłownie to samo, babka dostaje pierwszego pierwsza babka healerka dostaje smoka, zaczyna być koksem i umiera chwilę później. W czym? Legend of the Dragon. Bisy Jerpek od Square Enix. Też tak. mniej więcej te czasy co Final Fantasy lecz, 9. Lecz to nie, nie to są tych czasy, to Squaresoft. Nie. To Square. A to była P1. Tak, ja nie mówię, no. bo tam jest jeszcze jedna gra Legend of the Dragon, ale to jest jakaś bijatyka, nie. co wygląda na podrubowiec jakiegoś oczania. Nie, to nie był Square Enix, to była gra Sony. Sony ją wydało sony ją wydali. naprawdę. Więc tak? tak teraz spra sprawdziłem. Beskitu. No, no, no, dlatego on ich ciśli, bo oni chciśnię, no to sobie jakiś ten albo sequel hmm. albo reboot, tak. no, a oni tam nic na. Wiesz co, oni mają całą kartotekę tego co fani no. chcieliby, żeby odświeżyć. Do, więc... dobra, to przechodzimy teraz do listopad grudzień, tak? Mam pytanie, pomijamy już dalej listopad. No tak, no to już tylko chcemy to co nas interesuje. Nie? No, a co jest tam listów listopad? Wiecie. Wiecie, wiecie to jest w listopadzie fajnego, ale to jest. Ale to mnie to jara. Deponia jedynka wychodzi na pięć. O Jezu, to gra jest taka no dobra. No właśnie, no. To 20. Co wychodzi? Deponia. Deponia. Nie grałeś w Deponie? Deponia. Deponie? Tak, to, jest, to no? jest... są cztery części. Nie w życiu. To jest przygodówka Genpoint, Prima, tak klimataklu kazarzu, ręcznie rysowana przepiękna zabawka. I... Zrobiona przez Niemców. No, no właśnie, no to jest jeden ból, ale ogólnie gra jest dobra. Jest naprawdę fajna. Ale mają zajebistą piosenkę Majd. wyjściową. Aha, ale i gra ma polskie napisy i ma takiej ale, ale ja, po, angielska ścieżka też jest słuchawieś a co to wychodzi? Jakiś remaster? Czy... Nie, to jest konwersja. Z konwersja na konsole, tak. Mm. Bo to wcześniej wychodziło tylko na PC. Mm. Ty możesz normalnie pójść do sklepu i kupić sobie całą kolekcję za tam, nie wiem, 20-30 zł. Są złotych. trzy części. A, teraz będzie... a czwarta jest najnowsza tak. i sprzedawana jest za Ale gra, gra Jezu, o, o, To mi się był, był jakiś bundle. Możesz kupić. Możesz kod kupić za Steam, na Steam'a za jakieś, nie wiem, 3-4 zł. A nawet na jednym samo. Naprawdę. Ja, ale co ale mi to ja przypomina? Broken Sword. No, no, no, no, no. no, no. O, właśnie... Escape tak, from the Monkey tak, tak, Island tak. i te inne takie. Dobra, rzucam dalej, idziemy na grudzień. Czy kogoś interesuje gra the Dwarfs? No, ok. No, czy, <laughs> czy kogoś interesuje Picross 3D Round 2? Ok. Czy kogoś interesuje Steep? Ok. Czy kogoś interesuje Super Mario Maker 3DS? Ok. Death Rising 4? Mm. A to jest, a to jest Dead Rising mm. 4, który jest... I naprawdę remake 1 y z tego znalazłem. Tak mi mówię, Nie, Nie, to jest nowa gra Aha. zupełnie, bez limitu czasu, gdzie możemy znaleźć zbroję mechać. Nie, bo to ja słyszałem, że to się nazywa 4, na ale to jest remake 1. To chyba trochę... Nie, to no. jest normalnie od nowa. Znaczy, to jest sequel trójki, o. No. Tak. No dobra, nie będziemy tak skakać po tym wszystkim, bo tutaj by nam zabrakło czasu. Panowie, nie wiem, z całej listy na grudzień znalazłem jeszcze tylko raz, dwa, trzy. Mm... Dobra, nic tam nie ma, wszyscy wiemy o co chodzi. Trzy gry. Dobra. Nie, nie. Trzy gry są. Ale nie. Wszyscy wiemy, o, o czym chcemy nie rozmawiać. Nie, w sumie są dwa tytuły, ale jeden <śmiech> wychodzi tylko w Japonii. Czyli, o, saga Scarlet Grace, o właśnie. Tylko, że to wychodzi tak. na Witę tylko w Japonii, więc na razie... No. I In Knights of Azure 2 tak samo. No, no, ale to saga to jest właśnie Mike Aitoshi Saga. To jest... Kiedyś to było znane pod tytułem Final Fantasy Legend, tak? No, to miało dziwną historię No, no, no ale ogólnie to jest Mike i Saga i na razie... No i, i Chcemy, żeby to wyszło w Europie, prawda? No hmm, i panowie, nie chcę jacy... kolejny development hell też Ale wychodzi. Ale dobra, tylko ten, yy, mają złą datę, bo niektórzy mówią, że to wychodzi 9 grudnia, a to wychodzi 7 grudnia w Europie. Znaczy, 7 grudnia to jest jaki dzień? Si to 7 po pierwsze. grudnia to jest, nie wiem. 7 grudnia to jest środa. No i więc dzięki... mogli przestawić premierę na dziewiątego, bo często jest tak, że kiedy na przykład premiera gry wychodzi w środku, miesią... w środku tygodnia, to sklepy z automatu ją przesuwają Dobra, na piątek. A mówi, że 9 a Wikipedia mówi, że się no, a gdzieś tam przypałej informacji I... A światowa jest 6. Nie, szóstego jest w Japonii w Stanach, a u nas jest a u nas jest siódmego, według według demacji... Mówię, światowa. Nie wiem, bo dziewiątego jest e, United Kingdom, a siódmego jest w Australii. Czyli wtedy kiedy umiem. Australia w ogóle dostała tą grę. Znaczy, jestem jest Ale przy ich tym prawie to, do cenzury... no dobra, dobra, o jaką grę chodzi? No, no. Wszyscy to wiedzą, ile to 10 lat oczekiwania. Tak. No to. Tak, mogę, mogę to powiedzieć. Który, Który ten Guardian? Na... Pierwszy, ostatni Guardian? Ostatni. ostatni, ostatni. Guardian. Ale. Ja wiem, że mówiłem tak dużo, ale chciałem to tak jakoś podsumować, to wobraźcie sobie, że wreszcie wyjdą te gry i on, będziemy mieli mieć pudełku, na które czekaliśmy tyle lat. One, one już będą, ja w to pom pomału nie mogę uwierzyć, to będzie tam taka podwójna gwiazdka, jesteśmy I pomyślcie, że gdyby wszystko poszło dobrze, we, we wrześniu gralibyśmy już w finalach, już byśmy go przeszli, bo miał być 30, a przecież lat ładnie miał wyjść w październiku i przesunęli i ten. A nie, w w nie, 10 listopada miał wyjść jakoś? Tak? Nie, w październiku miał wyjść. Początkowo miałbyś październik. Początkowo to wiesz kiedy miałeś. No, no, dalej, tak. to Razem z prostu... nią. No nie, nie, jakoś później. Póździernik 2010. A ta gra jest taka piękna. Ale o której grze. Może nie, nie jest w jakiejś super 4K, nie ma fajerwerków świetlnych i tak dalej, ale kurde, to jest, ten design jest taki śliczny. On mi przypomina um, Enslaved. A no tak trochę, no... no. No tak, ale trochę grafi Apple. graficznie mi się przypomina, nie wiem czemu, ale Flower, bo ma takie, wiesz, krawędzie to wszystko to trochę takie wygładzane, a jednocześnie trochę kanciaste. Ale... Tak dziwno, dziwnie mi to określi, ale... tak pseudo, pseudo *Cell shading, coś, znaczy coś co mogłoby przypominać. Ale wiecie mi. co jest najfajniejsze, że ta gra będzie wyglądać, znaczy ona, tam się nic nie zmieniło. No może będzie taka trochę gdzieś wynika, będzie, będzie troszkolna, to wszystko, ale to jest fajnie, że ta gra wychodzi taka jak była że to że nie jest jakiś taki, nie, wiem, nie zrobili jej w developingu jeszcze buta, bo tym żoła minęło, tylko ta gra wyjdzie taka jaka miała być i to jest, no, to jest fajne. To jest fajne i w ogóle podziw dla Sony i dla. Dla, dla Team Ico i dla Japan Studios, że. że nie wyrzucili. No, do no, i że pójdzie. No to miało miałeś do śmieci, ale nie wyrzucili, bo to tam ktoś dawy ja i będzie nas problem, będzie nas no, no, no, nic końca. Ja to najbardziej się cieszę że z tych paru gameplayów, co wyszły. Że to ma taki feeling PS2, PS3, no, no, jeśli no. chodzi o łamigłówki przestrzenne, że takie platformówka, ale nie platform. To już taki gier, kurde, no nie wiem, chyba nie chciałbym zabrzmieć jak jakiś stary dziad, ale już chyba się nie robi. No, wiecie, o co mi no, chodzi. Tak to... A czy czasem Papa, Papa undio nie miało takiego klimatu i takiego wszystkiego? ma coś takiego. No, ale ale Record to jest też... Od... Ale wiecie co, mi się wydaje, że w był dlatego taki drugi, bo oni wybrali jakiś, nie wiem, ciężki engine graficzny, który tworzył potem gdzieś tak wszystko przedłużało, przedłużało i dlatego ten development trwał tak długo. Gdyby załóżmy gra chodziła na Unreal Engine, to ja się, że ta gra by po prostu dawno temu na trój. A teraz byśmy dostawali... weź pod uwagę jeszcze, że no AI w tej grze jest dość ważne. No podobno wsz tak. wszystko... No to nie masz no. skrypty, skrypty, skrypty, skrypty i Call of Duty kolejne. No tylko, że to ma się zachowywać tro trochę jak pamiętne chowańce w Black Podobno wszystko poszło na zwierzaka. Wszystko poszło na zwierzaka, na jego pióra i na jego... I to widać podobno. Dobrze, Dajem nie wyjdzie, bo kurde, ta stylistyka jest tak bajkowa i baśniowa, że normalnie jak, ja, jak to wyjdzie, to ja się, zamykam się w pokoju i tydzień czasu mnie nie mają. I niech to będzie przynajmniej tak, kurde, na kilkanaście godzin, nie? Bo jak, jak to zrobią za krótkie, to się... Ale popnę. to będzie góra, nie wiem, góra 10 godzin. No, tego, no nie będzie tego więcej. Nie, nie ma bola. Ja tak liczę, że kurde, nie wiem, może nawet z 15 bym miał no, a to, to... to by było fajnie, ale nie bo wydaje mi się, że jednak nie, bo no ile, ile trwało Icon? Jego się dało bardzo szybko, przecież tam był, był pucharek, że skończ grę w 3 godzinie. No może tutaj aż tak ciężko nie będzie, no ale no nie wiem, w sumie na czym było oparte Shadow of the Colossus. Biegłeś znajdą Kolosa i to no ten. A cała gra to, było, to były walki z bossami. No, nie? no to ile tam udało mhm. się, nie wiem, jak ktoś wiedział już wszystko, to nie wiem. Wiesz, no jak mówimy o speedrunach, to ile? Ktoś przeszedł chyba którejś z yy, której Solsy w No, chodzi, ale nie? poza tym nasz <głos> Warian będzie taki, żeby się delektować, delektować historią i tak. delektować się emocjami jakimś. Tak. To jest fajne. A czy wiecie coś na temat, czy to będzie miało jakiś związek z, z Shadow'em albo z ICO? Pa pamiętacie końcówki Shadow'a? No chyba możemy o tym powiedzieć. Nie? Nie no ja wiem, nie wiem. No to nie będą spoilery. No gra... ja, ja znam, więc ja, ja się cieszę, że, że mi, mi się na szczęście tym razem nic nie spodziewa. Ty Jacek znasz. <grym> tak, wiem no, o co no. chodzi. Starbowne Colossus chodzi o to, że my idziemy ratować jakąś tam... No jak tak, jakąś, ale... Zazwyczajmy ją dziewczynką, no. tak? I przez to zabijamy te wszystkie potwory, bo jakiś Bóg obiecał nam, że ożywi przez tę naszą tam kochaną. I fakt, my mordujemy wszystkie potwory, potwory praktycznie dokonujemy takiego holokaustu na nich. Po czym się okazuje, że my się zamieniamy sami w potwora, umieramy, a Bóg tak ma wszystko w dupie. No ale kończy się tak, jakbyśmy się odradzali, jakby to był prequel, bo... Aiko. Aiko. Aiko. Bo jesteśmy dzieciakiem no. drogie, z drogami. Który jest głównym bohaterem Aiko. No i myślicie, gdzie tu siedzi Last Guardian w tym wszystkim? Nie wiem, zobaczymy jak przyjdziemy na Last Ty, A widzieliście hmm? ten trailer, co jest ten drugi zwierzak się pojawia? No, ale ten taki, ten co się nowy pojawił, action trailer. Bo, no, no, no, no, no, no, no. w masce taki zły, No, nie? no, no, no, no. Mm -hmm. ale on się już pojawiał się w wydaje... starym trailerze, tylko na chwilkę, ale pojawił się, jak on tam ja mam taki. Taką teorię, że ten, ten nasz zwierzak to jest rebeliant, może nie, że to był jakiś potwór kiedyś i się sprzeniewierzył i teraz jest dobry. Nie? Tak. I tak się skoń skończy, że najpewniej doprowadzimy do Holokaustu całej tej No Norma. Może tak? No, może no, nie. Nie. A dobra. Ż to żadna, żadna gra Timok okay i -ko nie kończy się wesoło. Ale wiecie co to teraz będzie to? Ale może jak gra się sprzedaje? To może to jest takie już złożenie spokojne w przyszłości, ale trylogia jest zamknięta w trzy części, ale marzyłby mi się nie żaden remaster, tylko pełny remake Shadow of the Ghost. Pełny. To, to by mogli teraz mm. naprawdę wyobrazić sobie, jak to mogło teraz wyglądać, zachowanie... tego nie wiem. przecież to jest mały zespół nie no. pracujący na tym, to wolałbym, żeby już robili coś nowego, niż żeby... No, Ale to już nie, bo to jest nie do końca to robić z bo ten główny projekt odszedł przecież od Sony, zapomniałem jak było. W ogóle muzykę robi kto inny, nie robi kogo pani, który robił do ICO i Shadow of do, do Left Guardian robi ktoś inny, już nie pamiętam na ale dalej jest spoko. Nie, tylko ten główny projektant który szedł, SUS odszedł i on założył to Gen Studios i ono i on mi się jeszcze dogadał z Sony i po prostu dokończyli Last, last Guardian. No okej, okay, to chyba tyle w tym temacie tak naprawdę. Już no, więcej z nie wywróżymy z, z tego Będzie development. No ale dobra, ale jedna jedno, no, je, j, jedno jest nadzieja. pewnie, każdy hmm. z nasz grupki finala 15 i każdy z nasz... W latach, w latach, w latach. To jest na pewno listopad. Ja nie kupię. Ja już kupiłem. No ja, ja, ja, ja, ja tylko finala tak. na razie. Kupię. A my bo mam... ja, Kiedy Piotrek skończy, żebym mógł koty od niego odkupić. Ja finala kupię, bo mam 50, 50 zł zniżki, ale Delas Garden nie kupię. Nawet nie ma takiej możliwości. Czekam, aż będzie w plusie. Nie będzie w plusie. Zaraz. Czekam, jak będzie cebula. No. Ja mam to, Czekam przecież... na promki. Ja mam zamówioną kolekcjonerkę, nie? Ale powiem Wam jedno, Blood na pewno Gardiana? nie będę czekał na promkę. Blood Proszę? Lot masz pro, b, b, b, kolekcjonerkę? Płyne przejście poszło. <śmiech> tak, tak. <śmiech> Mów, Jacek, zrobię. Evil 7. 7, bla bla bla, Last Guardian nikogo. Co? No, re... nie, to w ogóle styczeń. Tak, styczeń to jest... No, tak. Nie, nie. O... Płynne przejście poszło, więc ta strzelana brutalnie. No. Brutalnie. Moment? Przed, przed 7 kurwa. mamy jeszcze przynajmniej trzy tytuły, które chyba chcielibyśmy. Coś... Kalendarzek mi mówi, że rezydenta mamy wtedy kiedy idą Hars i Yakuza 0. O kurwa, Yakuza 0, zapomniałem o tym. No to... właśnie. Tego samego te... dnia, co Yakuza i, I Tales of Berseria. Tales of Berseria. To... Dobra, panowie, po kolei. czekajcie. Po kolei, bo się nie, robi bez... chleb. Tak, Evil 7. Szefie... Resident Evil 7, Pani kto czeka? Nie... Ja, czekam. Ja... ja czekam. Dlaczego? Ja też dlaczego? Ja czekam, ale... Bo to jest dlaczego? Dobra, może okay. ustalmy kolejność. <głos> o Daniel, ty. Dobra, ja czekam, bo nie dostałem mojego ukochanego Silent Hill'a, a to zaczął, y, zerżnęło z Silent Hill'a klimat i mi się bardzo podoba. podobał. I bardzo brakowało mi dobrego japońskiego straszacza, a to jest chyba pierwszy raz od czasów czwórki? Kiedy jest Resident Evil mi się podoba. Plus, że ja jest, jestem, no, ciągle mnie rzuca, aby VR, więc jestem ciekawy, jak to będzie wygl wyglądać. Chociaż to, że tam będzie obracanie się przeskokowe, to już mnie, mnie trochę zniechęca, ale zobaczymy, jak w praniu wyjdzie. W jakim sensie obracanie przeskokowe? O co chodzi? Nie masz płynnego, wiesz, jak obracasz sobie kamerę, no to no. obracasz y normalnie, że takie idzie i widzisz całą drogę, jak obracasz. A masz a przez obracanie skokowe, to masz nagle, jakbyś grał w y dungeon crawlera. Czyli albo patrzysz, obracasz ale się o 90 cudem? stopni. Jakim takim coś takiego będzie, jak w, dem w demie było normalne obracanie. Ale mówię o wersji WIA. To ma być. O jezu, VR nikogo. No, ale bo... w Sorry, że tak ten. No właśnie słyszałem, że na że nie chodzisz, bo byś się pożygał. Tylko postać podobna, jakbyś się teleportowała. Ale to zabija cały klimat no przecież. No właśnie, to jest bez sensu. No? To przeczy ale... prawo tworzenia takich gier dla VR. No wiesz, ale przynajmniej Miałbyć tu ma masz płyniem, normalną grę plus y, tryb VR. Zobaczymy jak to będzie. Może będzie jakiś tryb. J jestem hardcore, orę mam przygotowane wiadro. Ewentualnie jestem już, o, już nie wiem, od, w, wyuczyłem się VR, jestem odporny, bo ponoć jak... Co słucham, am, czy to M kwadrat, czy to gdziekolwiek indziej wypowiada się e, Rysław to, że da się wyuczyć organizm, żeby przestał wymiotować. Da się go przyzwyczaić do tego. Ale czy to nie jest porażka wirtualnej rzeczywistości, że my po prostu, jakby to powiedzieć? Żeby obrazić jak najwięcej osób. To nie jest porażka dla tej technologi technologii, to, że my wymiotujemy, kiedy z niej korzystamy? Czy to nie oznacza, że jest tak bardzo niedopracowana i w ogóle jeszcze nie powinna wychodzić. No. Ale stare, znaczy kogoś, to kto nie faktycznie wy... się wyżygał potem. Dys tak. tak, Trzy osoby. Tak. Któ którzy w ogóle siedzą, siedzą i nagle je spaw na, na ziemię Tak, tak. I to, no to raz było nawet no na, na jakimś napisz, pokazie. Na, napisz na nie, bo stary kurde Ja nie, wiem Być może to jest jakaś Jak masz niektóre gry Fun fact od tamtej pory w Szczecińskim Saturnie, jak były pokazy VR zawsze miedzi w sobie wiadro. Dobra, a pytanie, któryś z was, no. Znaczy Piotrek możesz nie odpowiadać. Testował VR. -a. No właśnie, ja tak. chciałem przetestować, ale nigdy tego nie było. W ogóle jak Sony może to sprzedawać, jak powinien być jeden sklep. Ale sklepiem. nie testowałeś ani żadnego VR, znaczy dużego. Nie mówimy o tym no, karton boxach. A, nie, nie. W sensie ani Oculusa, ani, ani tego Vibe'a. Nic, ale ja chciałem, ale nawet nie miałem miejsca, gdzie... Nawet nie mogłem... Przyjecie do Kielcem u nas mamy, mamy Coaster VR. Tylko o. chyba na Oculusie DK2. I coś mi przypomniałeś. W Krakowie teraz będzie na Kraków arenie muzyka z filmów o Superborderach. I jest opcja, że idzie się na ten koncert z filmem VR. Znaczy oni, oni, czy... ci, oni ci dają na miejscu i kupujesz groszszy i ci zakładają na łeb i podobno są jakieś doznania, ale no, nie wiem jakie, bo... SSD trip. Powiem. Nie, nie, bo zauważyłem. Ale to ten. trochę głupio, to by było miało sens jeśli byście nie było na tym koncercie. Masz, wiesz, kamerę 360 stopni, Podminasz sobie te słuchawki 7.1 i może tam jesteś, może. Nie, bo coś będą... To Samsung teraz przecież ten wy wydał mm. tą kamerkę 360, mm. Nie? A to w kółko coś wychodzi, przecież nawet ma, to, Nokia chyba tak? Nokia wydaje zrobiła jakąś kamerkę 360, ale dobra. Jacek, a ty jakie miałaś, bo powiedziałeś twierdząco. Ale o czym? Bo powiedziałeś, a, na, na, czy próbowałeś, czy i powie, usłyszałem tak, u ciebie ja ci mówiłem, tak. Tak, ja że próbowałem ten, trzy modele i każdy to okazał się kubeł, nieważne czy był drogi, czy był tani i według mnie ta technologia psuje imersję w jakimkolwiek jak bym Ta technologia nadaje się tylko do FPS-ów, jeżeli ma się Omni i do wyścigówek, jeżeli ma się kierownicę. Dla wszystkich no. innych gier to jest po prostu porażka i według mnie nie warto się w to wpakować. Nie, Dobra, nieprawda, wiesz, Biotrek... wiesz do czego Z domu. Yy, właśnie, Piotrek, a teraz opowiedz, bo wiem, że testowałeś yy, no, ofertę od Playstation na coś jeszcze oprócz yy, tego? Ja próbowałem jeszcze i, i, i chyba nie, Oculus A oczywiście. technologia, powiem wam, technologia się rozwinie dlatego jak się VHS'y rozwinęły, bo na VHS były pornosy, dlatego VHS wygrało i ludzie mówią, że fikały na tym fajnie wyglądają, ale to nie dlatego, że ten, tylko że one pchają tą technologię do przodu, no tak to wyglądało, nie by to jest tyle, ale tam w Azji były jakieś tam Argi chyba w Tokio, no i mówili tam, że aż musieli wezwać policję, bo za dużo było osób. tylko po to, żeby oglądać Mi się wydaje, że ten. Na Wiarze. Jeśli szybciutko jeszcze o tym Wiarze, żebyśmy się tu nie, nie zatrzymali za długo, że Wiar będzie miał swoją specyficzną niszę grobową, że to nie ma kompletnie sensu w w sytuacji, gdy przenosisz gry norm z normalnego ekranu na VR. To będą specjalnie gry robione pod to, ja, tak, ja się zgadzam. Tak, grałoby się zarąbiście, by się grało w takie gry typu Black and White, typu Total War, oh, gdzie, jesteś je, je, gdzie jesteś nad stołem i wiesz, machasz sobie tam rzeczami, nie? Zajebiście by się grało we wszelkie rodzaju escape roomy. Taktyczne RPG jakieś... byłyby na to świetne. No to no, no, no, wiesz, coś co nie wymaga dynamiki, no. coś co y, masz zagadki, w jakieś takie hopy, je, je, jak Albo coś tam, ktoś tam jak zrobi masz. na Girviara, y, taką hopę w 360, nie? To mi się wydaje, tak. że dopóki, dopóki będą się próbować gdzieś y, no, przemęczyć z konwertowaniem gier na, na, na VR to, to będzie kompletna porażka, nie? Tak, tak jak teraz, no. To, to nie, nie, nie jest, że tak powiem, nie dodaje nic do gry, a traci dużo bardzo na jakości, nie? Wizualnie. Czy, ja Czyli sugerujesz, że... że z tego VR zrobią coś, co bu, czym był mógł. Niekoniecznie, sugeruję, że VR stanie się platformą samą w, samą w sobie, z własnym, z własnym gatunkiem gier, jeśli że co mi chodzi. E, Czyli tak jak Mów. Nie wiem, czy to Mów miało jakąś tam specjalną ofertę, żeby, żeby móc od No chodzi. właśnie i o to chodzi. Jeżeli mówisz, że zostanie platformą, która będzie miała własny zestaw gier. I spójrz na Mowa. Mów też był w sumie traktowany jako platforma z osobną, osobnym zestawem gier i patrz jak to skończyło i jaki był poziom tej ja gier. Ja uważam, że technologia... Ale to były bardzo fajne gry i mi się podobało. Nie, jedyna... Ja nadal kocham te, te, te, te, te i na, nadal sobie co jakiś czas kupuję nowe, nowe tytuły. No dobra, ale to nie były gry nie warte 249 złotych. Ale... I to nie były tytuły, które kosztowały 240 100 zł. To były gry, które zawsze z niższej półki cenowej. Ale nie. Ten ty tytuł Namuwa nie kosztował tyle. I to mówię, i proszę zauważyć, że mówię o tytułach tylko Namuwa, a nie, że był dodatkiem do, do tytułu. Więc to, to zawsze były niższe, niższa, półka cen niższa półka cenowa. A niestety w VR niestety tak nie ma. Namuwa była jedna fajna grata o czarowaniu. No to była dobra, rzeczywiście tam wykorzystywali no, fajnie. Fajna. E, dobra, e, co do tego. Nie, ja uważam, że technologia mogłaby się w filmach fajnie sprawdzić, naprawdę. Ale uż, no, uż, ile razy ogl oglądać ten film, żeby obejrzeć go w no, pełni? Coś, tak jak coś nie, nie, nie, nie, nie, bo nie, nie, to nie, się dzieje. nie, no, no, no, <laughs> nie, zrobić to tak, że jesteś w ogóle nie, w obiektem nie, tym całym nie, typu nie, wiem. Wyobraźcie nie, że jesteś Jokerem przykutym do fotela w Arkham. I z tej perspektywy oglądacie cały film. Spoko. Tylko że to wtedy była jedna, jakby powiedzieć, jedno ujęcie i nic wam nie ucieknie. Ale jakbyście mieli oglądać takie na przykład Avengersy, Transformersów albo inne takie rzeczy, to ja wam gwarantuję, że VR nie nadawał no, się. Bo będąc... tak. To jest kolejna Właśnie rzecz z kolei. No się przypomniałeś o jednej grze, której by był idealny zrobić tego re remake i wrzucić to do VR-a. To play... ko kojarzę ja... LSD. To była grana po jedynkę wydana tylko w Japonii. Ja nie, w nią nie grałem, ale tak. słyszałem o nią. No. Na... Ja nawet w tym tygodniu jakiś tra trafiłem na, na kolejny materiał mówiąc mm. o, o tym produkcie i było i na, właśnie na Oren.eu i w wielu innych miejscach. I to jest bardzo specyficzny i dla mnie bynajmniej bardzo ciekawy. Ja uważam, produkt. że... A teraz mam powiem cyrę i to nie jest Technologia się będzie rozwijać tylko przez erotykę. Co, Na razie, ten VR. Będą no, jakieś okej, takie panowie, się... panowie, panowie, panowie, panowie, przestań mi Dobra, nas to, to ja o Residencie. Mogę? mogę, mogę ja, przykład, tak, ja powiem wam tak, w ogóle pokazali to, pamiętam jak zobaczyłem trailer tego Resident Evil 7 Biohub, tak się nazywa. I, i tak, na początku myślałem, że o co oni zrobili z moim pięknym Residentem? Zrobili z niego ten widok z pierwszej osoby. Przecież w nigdy niczegoś takiego nie było, nie? I na początku pomyślałem, a Nie, to nie będzie, to nie podoba mi się. powinien zrobić z tego jakiś spin-off coś takiego, ale to nie będzie W końcu ściągnąłem demo. Nie to demo to było w plusie, tylko to co dali darmowe demo, dawno Przepraszam, ci przerwę, ale był FPS Residenza. Ale nie, no był, był, ale był spin-offem, nie? Nie, jest ale Czy ty mówisz o tym Resident Evil Survivor, czy to się nazywa Gun Survivor. Guns nie, nie, nie, to była... No... Tak, pewnie ci chodzi o... No, ale nie, no nieważne. No. No, ale chodziło mi o to, że wiecie, Resident był taki zawsze ten. Ale zagrałem w to demo i mi się strasznie spodobało. I jeszcze jedno, odnośnie tego, że on zaczyna z tego Silent Hills. Mogą kłamać, ale tam z kapkomu ktoś powiedział, że pracowali nad nim. Przed tym, jak kapkom jak Konami pokazało... Niby no. tak, ale zauważ, że początki PT były już w Silent Hilderum. To też był tak, właśnie widok tak, z osoby. Był, był, był. No. W tym kitchen? Nie, tak The Room. To room. Wersja The na kobiet, room by nie, Tak, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, której nie, ludzi nie, pamięta. Ale o, o, Moja ogólnie nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, to mu robi na dobrze i, i podoba mi się, że tak zajeżdża ta rodzina, która jest w tym domku, to tak zajeżdża tym. Teksaską masakrę, tak te, diabło. No, no, no, no, tam też, ale tak Teksaską masakrę też. No. No, no to dobra, ty. a Właśnie, a nie, nie, ktoś z Was, pamię... ktoś z was oglądał ten Archiwum X, bo tam był no. jeden właśnie odcinek, który się nazywał, czy to właśnie Family, albo Home. Było właśnie o takiej e, rodzinie. E, rodzina Redneków, jeszcze. E, Dom jak... Tysiąca Trupów, taki. Tak. Tak, plus, Ta. że jak, jak jest na polski inbreed? E, Kozierostwo, jak... odczytam hmm. w ogóle. A, Lever... Ludzie... Nie, to był Neverface, no. nie? z tego, z teksańskiej masakry. Tak, no był tam letter. Letterface był w Halloween, o. Letter Facebook Halloween. Nie, Letterface yeah. był w yeah. teksańskiej masakrze. A w Halloween, a w Halloween był ten, był... Jason. Tak. Gdzie, yeah, Jason? J nie, Jason Halloween? to był... Michael, Michael, Michael był w Halloween ale Oni są tak zacznieje. kuźwa, na ra... szczerze mówiąc, oni są tak bardzo generyczni, że my się no. mylimy, kto gdzie był. Ale, ale ja się a zawsze w ogóle... bałem no. bardziej Michaela Majersa. A jeszcze szybciutko o rezydencie 7 chciałem dodać, że jak wszyscy mówią, znaczy wie, większość ym, ludzi negatywnie nastawionych do tego mówią, e to nie jest mój Resident, bo, bo nie ma zagadek, bo nie ma strzelania, bo nie ma zombiaków. Ale co te nowe trailery wychodzą, to są tam stary, wiesz, takie typowe Residentowe zagadki, że włóż to, wyciągnij stamtąd to i gdzieś tam obraz jakiś się pojawia, nie? Są te, są, y te takie jakieś pentane stwory, nie wiem co to są, czy zombie, czy co, czy nie, ale, ale wydaje mi się, że będzie to jak najbardziej Resident Evil w temacie, może nie gameplayu, no bo wiadomo, FP, ale takiego designu rozgrywki, nie? Że masz może bardziej to będzie przypominało amnezję czy, czy Outlast, jeśli chodzi o... Żeby Broń się, Boże. że lepiej uciekać zania, zamiast się zamiast strzelać, ale klimat jest, jest potencjał spory wydaje mi się ja czekam intensywnie na, na Residenta, na pewno kupienie. W końcu to będzie... Broń Boże, żeby to przypominało amnezję albo outla Outlasta, przez to najniższy sort horroru. Ja eee. wolę, żeby straszło klimatem i tym, co się dzieje. No właśnie mówię, znaczy, chodzi ciąskerami. mi o... Przypomina mi to w tym aspekcie, że w Rezydencie zawsze się strzelało do wszystkiego, co się widzi, chyba, że na większy, ilość, większy poziom trudności wyższych. A w tych Outlastach i tak dalej, to było bardziej uciekanie, nie? Sobie, bardziej tobie tak, chodzi tak, bardziej o, to, o, sp o sposób mechaniki. No, tak, tak, no. tak, że bardziej ten klimat taki... Bardziej alien? Dokładnie. Coś jak w The Last of Us, kurde, mam trzy naboje i... No, The raczej... Last of Us jest strasznie naciągane. Ja potrafiłem na najwyższym poziomie strzelać do wszystkich i dalej miałem pod dostatkiem naboi, więc to jest strasznie ja naciągane. Jak się wam wydaje, to będzie... to jest, będzie, Bo w końcu jest tytuł Resident Evil 7 Biohazard. To będzie... to będzie, No, bo to wygląda na to, że to będzie reboot, ale będzie jakieś nawiązanie do, do klasycznej sagi, czy, czy, czy nie, no, Masz nawiązania przecież, ziółka, ale, system ekwipunku, zapisywanie na Ale nie! W, ty, w, ty, w sensie, w sensie fabularny. fabularnym. Będzie nowe demo, może nowe demo no, nam pokaże. Ale przecież w demie, jak się wejdzie na górę, jest zdjęcie z helikopterem z logiem Umbrella. Ja Wam hmm. mówię. Dobrze, że zrobili ten reboot, bo niestety, ale szóstka to już osiągnęła totalne dno, Umbrella Corp, to samo. A, dobra, to. a jak już jesteśmy przy rezydencie to jeszcze jednogam. Jak wam się wydaje, Capcom pokażę w tym roku trailer, gameplay, cokolwiek? z remake'u Evil 2, który robią. Mam nadzieję. No, jak zrobią to Oni tak, robią jak zrobili jedynkę, to robią, robią. Robią całkowity remake. Y Piotrze, nie, nie, nie, nie myl tego. Co? Resident Evil 1 to nie jest remake, to jest port. Nie, w sensie, że to jest, nie, to jest, to jest, ale chodzi wam o to, co wyszło, nie? To jest, to jest, to jest, to jest remaster remake. No tak, to jest remaster remake. A. To jest remaster remaster'a. No, no, no, to, nie, jedynka. To to prawda. No, no, bo to był, bo na GameCube'a wyszła, wyszedł, wyszedł remake. A ten remake dostał potem Tord na Wii, mimo że gra z Gamecuba chodziła, a to co wyszło na playa trójkę, na Xboxa One na 360 na czwórkę i na PC to jest właśnie ten Resident Evil z Gamecuba, który, który dostał po prostu remaster. I to jest remaster remake. Jak zwał, tak zwał. Jak dwójka będzie wyglądała tak jak ta jedynka, to ja jestem, wiesz. Mi się wydaje, że lepiej może być. Bardzo za. Dobra, to lecimy dalej. Nie? Lecimy. Tak, no myślę nie ma nic do zadania. Co dalej w kalendarzyku. No, Kingdom. Po mnie, Jakuza 0. Dobra, no to Jakuza. No, czyli dni bardzo błotne. Od 20 płodne. do 24 wychodzi Gravity Rush, Kingdom Hearts 2.8, Jakuza 0, Tales of Berseria hmm. i Biohazard. Wychodzą wszystkie no w przeciągu 4 dni. Kingdom Hearts wymieniłeś dla przecinek. Tak. 20 to jest czwartek. ile, że wychodzą tak szybko. I tak a, a kiedy Gravity Rush? 20. Ach, to powinniśmy go Nie ma się wrażenie, że te gry niektóre będą uciekały przed sobą znowu i będziemy mieli przesuwanie y, dat myślę, nie, tak nie dlatego, bo coś trzeba poprawić, bo łatka, żeby zawrzeć łatkę premierową czy coś, tylko że przesuńmy, bo, to, y, bo będzie sytuacja jak z Titanfallem obecnie, czyli kanibalizacja y, sprzedaży. Y, tak, ale nie myl jednej rzeczy, bo Titanfall i i Battlefield zżerały się nawzajem, ponieważ to były FPS-y. A Yakuza zero, Tales of Berseria Kingdom Hearts? Ale tak, to są różne tytuły, ale to są wszystko bardzo dobre tytuły. Tak, ale dla przeciętnego gracza to nie jest żadna, żaden problem, ani dla wydawcy, bo tak naprawdę, no, czarujmy się, kto w Europie kupić te cztery gry jednocześnie, ktoś się ograniczy do jednej, może Góra dwóch, a pozostałe dwie i tak kupi tylko później, więc one się i tak nie będą kanibalizować. By, oczywiście były na przykład, nie wiem, 3-4 Open worldy z systemem RPG, tak jak Jakuza, to wtedy tak, bez problemu pewnie by przesuwali jakieś premiery. Jakby wychodziły, nie wiem, dwa takie same tytuły, właśnie jak od Kingdom Hearts, jak Tales of Berseria, to ludzie by prawdopodobnie, znaczy ludzie twu, wydawcy prawdopodobnie by to przesuwali na inne terminy. Ale spójrz, ale... masz Jakuzę, open world na styl Shenmue, ma swoich fanów. Obok masz Tales of Berseria, to jest już jerpek z wieloletnimi tradycjami, więc ludzie, którzy grają w Yakuza, podobno, ktoś tam z nich zagra w Tales of Berseria, ale nie rzucić na to w pierwszym rzucie, tak? Potem masz Kingdoma, no, Kingdom może ktoś tam będzie walczył z Talesami, ale to jest zupełnie ale... inny styl, to jest remake, więc wiele ludzi to pominie. No, i potem mamy Gravity Rage, który jest kontynuacją, który jest w ogóle czymś innym niż poprzednie gry. Więc z automatu, no nie będzie ale, kanibalizowało ale, się z tymi innymi. Ale tym patrzcie, innym. jaką my mamy kolejność. Ale... 19. Nie, 18 stycznia Gravity Rush 2. Potem 24. Kingdom Hearts 2,8. Resident Evil Yakuza 0. A 27. Dopiero ten. Dopiero Tales of Berseria. Znaczy, u mnie Kingdom jest na 31. O, a u mnie jest na 27. jest na 27 a jakuza na 24. Jak mogę Ci lukę w twoim myśleniu. Słucham. Od dawno wiadomo, że zasadniczo gry zarabiają głównie na dniu premiery, bo potem spada cena, bo potem jest cebulactwo i potem są gry z drugiego obiegu. I tak naprawdę gry zaczynają zarabiać mniej, niż powinny zarabiać, a jeśli mamy taki natłok, to właśnie losowo będą nawzajem się, się przejadać, a potem wchodzi już drugi e, gry z drugiego obiegu i, nie, nie, i wydawca nic nie zarabia. A to dobra, to no dobra, Kingdom Hearts vs. Stacy. Mi się wydaje, że akurat one będą... Nie ma walki. No, nie ma walki, no, to, to bo... Kingdom to Hearts się... wygrywa a, Ale nie, bo nie ludzie, walki, którzy bo kupują Kingdom Tacy, to jest po prostu... kupią Kingdoma. Albo ludzie, którzy kupują... Kingdom... Ale Kingdom pójdzie na dalszy plan, bo to jest Remastered, to jest to, co już było i już wszyscy mają Ale ugrane. nie do końca, bo on był tylko na 3 to nie jest czysty, wiesz, ten no. Dream Drop Distance, masz tam Birth By Sleep, który jest już nowy. Ten, on jest krótszy, on będzie na jakieś 3-4 godziny, może góra 5, ale on już... Ale to już było. Nie, bo tam masz... Nie było. nie, by... nie to bo jest To jest nie... nie... zupełnie to, to... E, chapter do, do dri... e, Birth By Sleep i tego nie było w oryginalnej edycji. Ani w edycjach to poprawionych. Wy mówicie teraz o jednym, jednym chapterze, który został po prostu dodany. Nie, ale... Tu... Ale sama gra ale już była. masz do tego przy, y, tą grę 3DS-a, która była tylko na 3DS-ie, a zauważ, Czyli że te, też już to jest była. na Czyli... Ale była tylko na 3 ds no Tak, ale to też już była, ale jak ktoś był fanem, no to już to ograł. Więc po co ma drugi raz to kupować od razu na premierę? Ale myślę, że każdy fan finala ma um, 3DS-a i to ograł. Ile osób jest, które wróciło do Kingdom hearts przez te reedycję i trzymają się tego, tego bo są fanami ple, Plejaka, czy po prostu grają tylko na stacjonarkach e, i czekają właśnie sobie grzecznie na te odświeżone edycje, żeby w kółko to przy końcu przejść we właściwej kolejności i żeby nadrobić to, czego nie, o, nie mogli. Czy to w formie grywalnej, jak w jedynkę, dwójkę, e, dwójkę, czy to w formie filmiku, jak 368 e, na p.m. No jakoś tak, 2? ale nie no, ja powiem tak. wam coś. Ja ma... Kalendarzowe ja wydanie. mam 3DS-a i specjalnie je kupiłem tego Dream Dead Disney na 3DS-a, bo czułem, że dostaniemy Remaster HD z jakimś No i w końcu no mamy. I ja się w sumie cieszę, że tego że, że nie kupiłem. Tak samo jak je kupiłem 2 i a nie powiedzieć później. I ten Beat by Sleep, to, to nawet to jest tak, to się nazywa Kingdom Hearts, Beat by Sleep. Y 0,2 a fragment Passage i to w ogóle hula na engine Kingdom Hearts trójki i opowiada dalszą historię Akwy po bill by Sleep. Także okej okay, to nie będzie na nie wiadomo tam godzin, ale to naprawdę świetnie, fajnie wygląda. Ale poza tym marka Kingdom Hearts, przecież mi się wydaje, że marka w Stanach jest tak popularna w postaci Disneya, że rzucą się na to jak na dobre mięso. Dzieci i dorośli kupią opią, dzieci, bo jest myszka Miki, dorośli, bo wszystko, wszystko inne, co jest oprócz Disneya. I tam jest... ujejeje, to jest jedna z najbardziej skomplikowanych fabuł, które są... Dobra, a co do Jakuzu 0, to czekamy na pewno i, i... Ale ja chyba nie wezmę na premierę. I bardzo mnie cieszy, że wychodzi Jakuzu Zero, bo dzięki temu dostaniemy remake jedynki, czyli Q1. Prędzej Właśnie, i nie, jak myślicie, że może w końcu coś się zmieni i doj, wyjdą czasy, że Yakuza będzie bardziej lubiana na tej generacji niż na poprzedniej i będzie bardziej się zwracała w stronę zachodu, bo zobaczmy, że nie dostaliśmy ani Isaki, ani Kenzo. Czego nie dostaliśmy? E, Jeszcze raz? Tych edycji, e, tych edycji w feudalnej Japonii. To było Isaki Ishin i Kenzo, i dobrze pamiętam nazwę? Ishin i, i... Iken... i Kenzo. A nie Kenzai? Kenzan. Nie, Kenzan. Druga Gotoku Kenzen. Druga Gotoku Ishii. Kontynuuj. <laughs> eee. Ja się wyjebię z, z podcastu. Ja tak zabrak wiedzy. Ale... Przepraszam. Ale jest. dobra, a jeszcze co do tego To, jest to of... nie, nie jest na nagraniu, więc się nie liczy. Co, co do te... Jest tej dopowiedzią. Tak. Mi się bardziej podoba... Dobra, popuszczę Wam od tej pory. Mi się tak. bardziej po... podoba <laughs> Taze of Berseria, niż ze, ja ze zwiastunów ale sądzę, że, że granie może się nie sprzedać tak dobrze, jak by chcieli, bo co roku dostajemy tego tekstu, to już jest trochę takie lekkie zmęczenie materiału. Dzisiaj. Mogę zapytać, jak żeśmy przeszli z Jakuzy do, do Telsów? No bo ona jest. Japońska po, gra. Japońska, nie, no to Japońska <laughs> gra. No, te, które wymieniły na styczeń, nie? Dlatego tak przeszedłem. nie? No, no tak. i co, no i co, tak, nie Ale nie dostałem odpowiedzi na moje pytanie. Że, hmm. sądzicie, że może w końcu Sega dojdzie do rozumu i będzie lepiej patrzyła na, na zachód, czy będzie zno, znowu, mam was. W dupie i dostaniecie pop popłuczyny, i cieszycie się, jeśli w ogóle dostaniecie Jakuzy. To jest, ho to jest Ale z tego, już to przecież wytłumaczyła. Nie. To nie ma o czym Ale zmawiać. nie. Z tego powiedziała wprost, że nie da wersji Ishin i Kenzan, tylko dlatego, bo są zbyt japońskie na jakiekolwiek standardy przyjęte dla Europejczyków i Amerykanów i oni by nigdy tej gry nie zrozumieli, dlatego nie mają zamiaru tego wydawać i zostają tylko przy głównej serii, która jest bardziej zjadliwa dla właśnie Amerykanów i Europejczyków, ponieważ oni mają tam, nie wiem, jak, na czym to opierali, chyba na tym, że kiedyś, nie wiem, filmy chińskie wychodziły u nas, tak, te wszystkie o Kung Fu, i to się sprzedawało, i to się oglądało, dlatego postanowili zostawić tylko główną wersję, znaczy, tfu główną serię, a pominąć te wszystkie spin-offy. I one nigdy nie wyjdą. Ale, ale wyszedł ten. Jak, wyszedł, jak, jak ja cię kocham, Sega. To był no. wyjątek, bo wyszło, wyszła ta pierna się nazywa, Dead Souls wyszło, no dobra, ale to było dlatego wyszło. Ale no i to było budżetowe. Ale Dead Souls się gorzej sprzedało i się zdziwiła i dlatego piątka tak nie wychodziła, nie wychodziła. I po latach wyszła tylko w cyfrowej formie na festrze. Dlatego tak hmm. dlatego tak się stało, bo właśnie ona się nie sprzedała. Ona się nie sprzedała, bo to był spin-off, to do tego taki taki na hama zrobiony, gdzie dodali tylko zombie, bo wszędzie byli zombie. A w ogóle, no szkoda tego. No i co, czekam na Zero, kupię, ale na pewno nie na premierę, no i chciałbym kiłami, jak się plotki, że możemy dostać remaster trójki, czwórki i piątki. na prejaciół. No to by było pięknie. No, no, no. I do tego remake, nie remake dwójeczki i wszystkie części jedynka, dwójka, trójka. A ta jakuza Zero, nie? Na no się w ogóle dzieje w hmm. latach 80. E, czy to, to jest za czasów młodości. No. Czy to jest e, czy to jest bezpośredni port z trójki, czy to jest po prostu ukazało się na obu generacjach? Na obu generacjach wyszło z tego, co... Czekaj, zająć sprawę. ale tak. Hmm. Nie, nie, na obu na tego obu. samego dnia wyszło, na, na trójkę i na czwórkę, tylko z tą różnicą, że ta gra była tworzona właśnie z myślą o PlayStation 3 i później przeportowali ją na PlayStation 4, znaczy przeportowali, przerobili ten kod na PlayStation 4 i ulepszyli o możliwości PlayStation 4, jak na przykład to, nie wiem, yy, no to gra nienawicie, remote play. Ale wiecie co, ale to jest, wiem, że zero wychodzi, ale bardziej mnie je rama dlatego, że ta kolekcja HD nigdy nie wyszła u nas w Europie, wyszła na Playa i na Miu, gdzie miała jest jedynkę i dwójkę z Playa dwójki na jednej płycie, a q to jest całkowity ten, całkowity całkowity remake no i byśmy wreszcie dostali z japońskim audio, bo u nas jedynka na Play dwójce jest tylko z angielskim niestety. Potwierdzam. To, psuje no. A, tak to... Wy... A wiecie na co ja czekam? Hmm. Jeżeli chodzi o Yakuza? Hmm. na to, żeby wydali ją na rynku chińskim. A nie wyszła? Bo możecie tak. Wyszła. Nie, nie, chodzi mi, żeby ją wydali tak, jak wydali na przykład Dead or Alive Extreme Beach Volleyball 3. Inne takie A... gry, Ponieważ A... gra wydana na rynku chińskim zawiera w sobie z automatu języka angielski. Sorry, z tego pamiętam. To no, no. jest wersja azjatycka. A... Czasem nie koreańska też, nie? Nie, to jest wersja azjatycka, tak ją nazywają, to jest Asian version. Te wersje na Azję mają dorzuconą yy, napisy po angielsku, ale o, o dziwo ze tak. wyszły chyba w Chinach, ale nie dostały angielskich napisów. I tak jest na przykład z Gundamami nowymi, które wyjdą w przyszłym roku, że normalnie nigdy się nie pojawią w Europie ani w Ameryce, bo już to po prostu producent zapowiedział ale pojawią się na rynku chińskim z angielskimi napisami i nie można stamtąd importować. Tak samo no. jak, jak ja wam ostatnio się chwaliłem, że do kolekcji mi doszło nowa część DJ Maxa AXa w wydaniu koreańskim, które specjalnie polowałem tylko na wydanie koreańskie, bo ma, jest po angielsku. No właśnie tego, Pamiętam. ale wiecie, a wiecie, że Chrono Trigger wersji na DSA mm. japońskiej ma napisy po angielsku? Poważnie? Tak może no, być. Tylko tym... A wiecie, że Chrono Trigger i Chrono Cross sprzedały się w większej ilości kopii niż Kingdom Hearts? Ale jedynka. Ja się nie dziwię. I... Obie części, Aha. te dwie gry sprzedały się w większej ilości kopii, niż wszystkie części Kingdom okay. Hearts, jakie wyszły. O jakieś 27 milionów. Tak? To aż takich ilościach, final 7 się tak. sprzedał z tego, co pamiętam, w 10 czy 15. I to tylko na samym playu, nie liczymy, znaczy 7 -ka. Dobra, lecimy dalej? Lec lec lecimy dalej. No, no, tak, lecimy. lecimy dalej. Pomijamy Kingdoma, pomijamy tego, Tales of Berseria, pomijamy Nioh'a. Nioh. Gravity Rush? Mm. Jeszcze No tak. powiemy, co, że gravity... A, dobra. No ale... Czy, panowie, to może jakaś inna gra, może nie wiem, Gravity Rush 2. No, dobra, no, no, no to dobra, Dobry pomysł! Że... No to... Dobra. Doskona, doskonała... E, super, Doskonały nie, wybór, wybór mi Miało być w listopadzie wychodzi w styczniu. No już, przesunęli na i co? Czekamy, cieszymy się, kupimy. Tak, tak. Tak. jedna rzecz smuci odnośnie <gry mouruts legislation> Gravity Rush. Pierwsza część była zarombista na PlayStation Vita. Zarombi się mm. sterowało wszystkie te triki-triczki, nie sprzedała się, a potem nagle ok otrzymałem port i część drugą. W ogóle dwójka była zapowiedziana na początku na WITE, ale widzieli co się dzieje, więc yy, pewnie za zapowiedzieli remastera. Najpierw były plotki, wypuścili go, no i już było potem wiadomo, że dwójka będzie tylko na pojutrze. Się nie ale też dzięki temu dali wiatrów skrzydła, skrzydła technologicznie, no, no, bo w końcu no, no. mogą, mogą do więcej elementów, plus jak graliście w wersję vidową, to o, pamiętacie, jaki to miały rendering e, i pop-up wszystkich przedmiotów dookoła, które nie absolutnie nie był bolesne, ale trochę dziwne Na to było. Na PlayStation 4 się zarobiście gra w Gravity Rush. Z... Nawicie też się zarobiście grało bo, no. mogłeś, Możesz sobie wybrać opcję. Nie wiem, by Nawicie nigdy nie grałem. E, możesz sobie wybrać opcję. Żyroskopu wpadzie. Ru, ruchowego mm. tak i, i normalnie mm. prawym y, tym joystickiem, nie. Także, wiesz, ja osobiście wolę ruchowo, bo już fajnie się to gra ruchowo, nie. A na, wyobraź sobie, że na Wicie dwa razy lepiej się ruchowo gra, najpewniej. Ja pamiętam, że prawie, że tylko ruchowo grałem, a bynajmniej okropnie fajnie to da, pozwalało, bo nawet jak ja chyba, jak to już pamiętam, grałem to w pomieszanie, że jak potrzebowałem gdzieś daleko, to używałem sobie gałek, ale żeby do takiego idealnego celowania precyzji, to zawsze używałem wychylania konsolki, bo to było świetne. Tak samo. Pięknie to działo w Kilzonie e, i w Uncharted na Vicie. To było okropnie fajnie, tak te, tą precyzję mieć. A czy ktoś w ogóle ogarnia fabułę Gravity Rush? Ja? Ja, ja nawet nie skończyłem. Ja mam jedynkę, nie skończyłem. A ty też jedynkę, jak przejdę jedynkę. Ale to znaczy nie ogarnia fabuły. To się dzieje. W ogóle mi się to podoba, że tam postacie mają swój język. No, hmm? nie mówią ten, nie mówią po angielsku. Tylko mają, mają, swój taki ten. Pamiętacie, może, trailer z Wity? Grawi Nie, to była reklama telewizji. Kręcili ją w Budapeszcie. To ja przez nie. Jest, nie. jest taka, taka, taka, że dziewczyna trzyma Witę i tam jabłka latają i ona lata po kamienicach w Budapeszcie. To, to, i fajny jest, zobaczcie sobie pod YouTube i ten. Grawi tyraż jeden, Wita w No i ten. I, i co? Mi się wydawało że. akcja się dzieje, jak gdyby w przyszłości w budapeszcie, tak jest, ale to nie Masz takie futurystyczne ten design, nie? Nie, wi nie wiadomo, co to jest w ogóle, to jest jakieś takie oh. latające miasto. Trochę mi to przypominało styl e, Studia Ghibli, nie wiem, ale tak miałem wrażenie, że to oh. mogłoby być, co, pod względem projektu, coś, co by absolutnie mogłoby być w, w ich filmach. To jest jedna z tych gier, właśnie o tej fabule mówię, która e, którą gra się dla gameplayu i dla takiego feelingu, nie? Ale pro, projekt całego świata był tam a, a, i takiego hist, e, historia okropnie było trochę ciężko do o, śle, śledzenia, w szczególności koń, końcówka, gdzie masz więcej pytań niż odpowiedzi, a kończy się jeszcze większym e, znakiem zapytania i nie wyjaśnia ci niczego, tylko daje 20 dodatkowych pytań. Ale to miało taki swój urok. A no nie, czekamy, czekamy, czekamy, no i widać, że gra dostała kopa na PlayStation 4 w sensie, że, że dwójka Naprawdę dużo lepiej. Jedynka jest przepiękna, ten remaster, ale dwójka dostała takiego kopa, te modele postaci modeli, tak dużo, dużo lepiej, naprawdę. Tak? W ogóle kolory przede wszystkim no, no, kurde, mm. są zajebiste. No to co, luty, tak? Podkuj buty. Luty, luty, luty. Dziewiąty luty Nie, o, ale to wszyscy czekamy, cieszymy się, prawda? Tak, było w poprzednim tak, odcinku Tak, tak hmm. tylko jeszcze dodam, że zapowiedzieliśmy, że wersja że w ogóle opcji tam będzie od cholery do wyboru, bo jakieś trzy różne opcje na zwykłym PlayStation 4 i chyba sześć opcji na PlayStation 4 Pro i wersja Pro będzie... Nie. Co nie? Na zwykłym PlayStation 4 będą dwie no. wersje, wersja cinematic i action, jedna to wiadomo, lepsze tekstury, no. mniej FPS-ów, druga odwrotnie. No to tak jak w triadu. Na PlayStation 4 Wersja PlayStation 4 będzie miała trzy opcje, Cinematic i Action. Różnica ma być taka, że Cinematic wtedy już nie chodzi w 720, ale w 900p na 60 FPS. Nie, będzie jakaś opcja 4K w 30, ale to będzie z 2... Nie będzie 4K. Nie miała być, nie, nie. Będzie 3800 ileś na 2000 ileś i potem będzie upscalowany, no, no, to... więc będzie udawane 4K, no, to, to ale tylko wie. w 30 fpsach. Be... Nie będzie nigdy w 60. No, to wiem, że w 30, no ale właśnie mi się podoba, że będzie wersja to 1080p w 60 to mi się podoba. No i co? No i już czekamy od 2000... I kolejne demo już no, nie No i od 2004 roku, która powiedziane nie, wreszcie tam wyjdzie. <głos> no ale developing zaczął się później, to im przyznaję, prawda? No od 2006 miał być, ale dobra. Ale, ale w sensie stary. nie... nie No w sensie chodziło mi chodziło mi o to, że że, że zapowiedź, a developing, czysty developing gry zaczął się dużo później, tak jak finala zapowiedzi w 2006, a developing tak ruszył tam naprawdę w 2006. Znaczy ogólnie z nimi była taka zabawa, że zapowiedzieli to w 2003, że tak, to tak. robić najpierw jako turowego jrpg potem wywali to do kosza, powiedzieli tylko, że dalej tworzą, potem mieli zrobić właśnie coś bardziej w stylu Oni Onimuszy i znowu to wywali do kosza i teraz właśnie robią to po raz trzeci. Dobra, panowie, ko kolejny miesiąc, znaczy tfu, kolejna premiera. 14, dobra, tam 14... Największa. Największa. Hmm. 14 luty, For Honor. No dobra, nie, nie czekamy. <śmiech> Co <śmiech> jest? Znaczy, ty, ty, ty, ty... Młye, młye, młye, młye. Mi się to po... Czekaj, czekaj, mam przygotowany ten. Za każdym razem jak ktoś tam okazję... odsłucha, to bóg zabija kotka. No. For honor. No for honor, no to wyjdzie. No <ścoughs> <ścoughs> tak. Widzicie te kolejki w ogóle? <ścoughs> no, To jest taka bida, że to 14 lutego no. dobra, dobra, nie, nie, nie śmiejmy to chodzi, się, panowie. For mam i każdy pójdzie. A to nie mówimy o For Honor? Yes. No, I każdy, no Sniper Elite 4. I każdy, i każdy pójdzie ze swoją dziewczyną, czy kimś tam do sklepu, żeby mu kupiła personę 5. Mhm. Tak. A, się, no nie. i co jest wspaniałego? Wspaniałego jest to, że w ogóle będziemy mieli premierę wtedy, kiedy w Stanach nie? Wreszcie. Nie będziemy musieli dłużej czekać. Bo wydawcą w Europie tego jest Taka niemiecka firma. Deep Silver. Deep Silver i dzięki temu wreszcie gra będzie na polskich półkach, bo wydawca Deep Silver w Polsce jest taki. Więc może może wreszcie będzie na polskich półkach. A nie tak jak było z Odin Sfer, że. gra nie była na półkach. Ej, ale Odin jest na półkach. To remasterowane le fasze le A Nie, widziałeś to będzie na znaczy, nie wchodziłem do media, a. znajomy kupił sobie w Saturnie o. chyba, a ja widziałem u siebie, w, y, uwaga, chamska reklama, w Music Boxie w Szczecinie, na o Turzynie. O to jestem, to fajne. Normalnie do kupienia, na Ale na Ale jestem, 4, jestem na w szoku, bo ja tam byłem po tych, u siebie w Krakowie, powiem, po tych i nie, i nie było nic. To super. Ktoś mi serduszka wysyła na naszym prywatnym czacie. To, to ktoś z nas? No, no tak, no, no, no to tyle no to, to się, się w, w wysyła tu, tutaj żeby sobie zobaczyć, ale no. niekoniecznie komentować to na, no. na głównym forum ale, dobra. dobra, wydało się no, już co Daniel miał coming dobra, to co, już, kupujemy, na kupujemy na premierę, nie kupujemy na premierę co robimy? nie ja już ja kupiłem to tu... ja dobra, to po kolei, Paweł, czemu? Był Paweł Piotr. A jeszcze tylko ja... jedno, gra wychodzi na Playa no. trójkę i na playa czwórkę, jak ktoś nie widział To jest, można powiedzieć, ostatni duży tytuł na Playa Trójkę. I takie ekskluzyw dla e... PlayStation, kolejny punkt. Ja kupuję. Już kupiłem tą kolekcjonerkę z Torbą i z puszakiem. No. Z Morganą. Pluszak jest fajny. No i kurde, no nie wiem stary, nie chciałem za dużo sobie oglądać Jap japończyków jak grają, ale z tego co tam zerknąłem to już kompletnie wiem o co chodzi i zajebiście się w to gra, bo to jest po prostu wszystko to według mnie czego można było się spodziewać od, od sequela czwórki, nie? Nie wiem, jak to fabularnie oczywiście, nie mówię, że sequel, że fabularny sequel, tylko, że po prostu to, co wszyscy lubili w czwórce i w trójce, dalej więcej, piękniej, ładniej. Hey, Taki mam. wrażenie. To super, tylko, kurde, bo coś mi się przypomniało, ja parę... Pa... I soundtrack, kurde, A, no, to super, soundtrack jest, jest świetny, no. soundtrack. ale odnośnie soundtracka, to, bo coś mi się przypomniało teraz, mówiłem wam o tym, ale pewnie zapomnieliście, ale ten, ja na pewno kupiłem tą grę, bo się zajęciłem jak cholera, bo parę tygodni temu wziąłem jakieś stare gry, które były niepotrzebne. Oddałem, dopłaciłem chyba 90 zł i wziąłem sobie Tokyo Mirage Session Hashtag Fire Emblem na, na tego, na Wii U. I to jest gra robiona przez Atlusa dla Nintendo, który łączy jakby świat Shin Megami Tensei i Fire Emblem. Ale nie do końca, Swo miało tak być, ale sobie szło coś nowego i w ogóle jak... Bo z, widać, że z tego tytułu będzie czerpać perso Persona 5, bo przecież development Persona był ten, to po prostu to, to, to, ta gra, Persona 5, jak będzie jeszcze lepsza niż Tokyo Mirage Session, a będzie, to będzie już po prostu totalna, totalny sztos i rzeźnia i Atos po prostu zarządzi i mnie Jak słyszałeś mój pisk, to na, ten, na odgłos Tokyo Mirage Session, to ja jeszcze czekam na ten tytuł. No to zbieram, żeby iść do sklepu i go kupić, bo o jezu, to wygląda błosko. A cena... Ja myślałem, że tego kupiłeś już. Nie, nie miałem swojego. Musiałem oddać i dupa. I teraz <grym> muszę iść. Muszę sobie kupić, bo... Ale może... Pan może... fakt, wiecie, że... Wiecie, że Persona 5 to jest najlepiej oceniana gra z serii SMT? Aha. Przebiła nawet czwórkę, trójkę Nocturne i te wszystkie apokalipsy. W sensie i te wszystkie w, sensie w japońskiej prasie, mm. nie? Na razie. No bo... Tak, według Famitsu, no bo tylko Famitsu się liczy. Ale wyobraża... To, to miało ile na 95, czy ileś? 39 na 40. Ej, lebo... To jest prawie maksymalna wyobraża... ocena. Maksymalną dostało tylko Final Fantasy 15, 12 chyba. I nie. Serio 15 dostała maksymalną jak dostała jak jeszcze 15 nie wyszła już dostała maksymalną notę. Nie mam do tego pojęcia, nie, nie pytaj, jest tu napisane, Final Fantasy 15. Ej, a, a, ale 40. wyobraźcie to sobie, że od 29 listopada do końca lutego będziecie mieć taką japońską orgię na tronie że masakra. W sensie tyle tych tytułów japońskich wyjdzie, że nigdy chyba nie było aż tak wypasionego okresu w tamtej generacji że tyle tytułów tak długo oczekiwanych wreszcie wyjdzie i to będzie wszystko japońszczyzna. Niektórzy mówią, że japoński. W żadnej generacji nie było tyle czekania na gry co w tej. Znaczy w tej poprzedniej, nie? No i się przesunęło no na. w ogóle a, pamiętasz, żeby kiedykolwiek było czekanie, że 10, 15 <laughs> lat kolejne cz czekasz na jakiś tytuł? No, tytuły się nie przeciągały z PlayStation 2 na 3. Ale za to teraz się przeciągają z PlayStation 3 na 4, nie? Ale mi się wydaje, no. że to wynikało z tego, że to była pierwsza konsola HD, czyli się programować te rzeczy. Mi się tak wydaje, że z tego to szło. A ten, jeszcze chciałem. Wiesz, kiedyś mieliśmy 36 pikseli, a potem weszł trójwymiar, to też, wiesz, hmm. wszystko niebagatelny. Więc nie ma, szczerze moim zdaniem, nie ma co mówić, że właśnie, muszą się uczyć, bo pierwsze e, HD, e, etc. kiedyś były jeszcze większe rewolucje, a nie, jakoś problemów nie było. A ten, jeszcze szybciutko chciałem wrócić, jak mówiliśmy o, o tym klaszu, nie, który się będzie pod koniec Stycznia, nie jak mówiliście, że tam o to się nie sprzeda, bo Kingdom Hearts nie kupią ludzie, którzy kupią Tales i tak dalej. Mi się wydaje, że te wszystkie gry, o których my tu dzisiaj mówimy, to jest ten sam target. To jesteśmy my, tak jak my na przykład. Ja na przykład kupię większość z tych gier, nie? I to są ludzie, którzy po prostu lubią tą estetykę i ten specyficzny design, mi się wydaje, który tu ma. Design nie mówię graficzny, tylko design gier, nie? Ten taki japoński film. Ale wiesz, e... mi się wydaje, że to nie do końca będzie problem, jak oni to wypuszczą. Jak, ja na przykład też kupię wszystkie te gry, tylko nie kupię ich od razu. Nie wiem, niektóre się przesuną w czasie, jakieś tam, nie wiem, cztery miesiące, ale, ale one zejdą z stronę i na no, przykład kupię tam używkę za ileś tam, ale, kupię, ale kupię, kupię na pewno, ale no wtedy ten, jak kupię używkę, to oni no nie zarobią na premierę, nie? W ogóle wtedy już nie zarobię Tak technicznie patrząc. Nie? Znaczy nie czarujmy się, ale twórcy i tak na nas zarabiają, nieważne czy, to, czy my to kupimy za 250 czy za 150. No ale jak kupisz używkę, to tak, po koniec... Zarobią końcu? czy nie zarobią, ale pytanie czy, czy zarobią na tyle, żebyśmy my, my mogli dostać porządną drugą e, albo po prostu którąś część już z kolei żeby nasze ukochane franczyzy nie poumierały nie zamieniły się w kolejne kopiuj w clay, call of duty i inne Ale tego wiesz, typu, które się zależy, robi szybko i yy, łatwo, a i tak się sprzedadzą to jeszcze zależy ile kto chce zarobić tak, e Tales of the Styria sprzedało się tylko w nakładzie nie wiem ponad milion prawie dwa miliony kopii i to wystarczyło dla twórcy, żeby wydać berserię w naszym pięknym zakątku świata. A zobacz, że jakby... co chwilę, co skoro Nick coś wyda, e, wydaje i ma marudzi, że za mało się sprzedało i... No, tak było i... z Raider'em, na przykład, no. ileś tam milionów i się okazało, że nie, to jest za mało. Bo to jest błąd ekonomii, gdzie oni zakładają, że ta gra ma na siebie zarobić tyle, na przykład, nie wiem, wydali na nią 10 milionów, ale oni zakładają, że jeżeli granic zarobi na siebie 100 milionów, to dla nich to jest strata. No bo pomyśl jeszcze, jeszcze wszystkie marketingi, głupoty, które oni wymyślają, telewizję do seksa, niepotrzebne nikomu dodatkowe tryby, których tylko, za które tylko dostają po dupie inne tego typu. To, to jest bardzo wiele czynników, które się składają na to, że żrą pieniądze i tylko publika jest zła i tylko jeszcze ich ciągnie na, na dół. Ale przede wszystkim chory marketing. Na tym tracą pieniądze, jak są osoby, które po prostu tego nie kupią, a tam będą takie pieniądze za, na marketing, że to jest masakra. No naprawdę, to, to już jest ten. To I tu niektórzy ludzie mówią, że powinno iść więcej kasy na developing, a mniej na marketing. Ja powiem wam tak, gry jak są tworzone powinny być najpierw tworzone tak, że w, pierwszym w pierwszej fazie ładują wszystko w stworzenie tego głównego kodu, tak? tej całej gry Czyli na przykład, nie wiem, wyobraźmy, mamy Personę 5, tak, czyli najpierw ładują wszystkie swoje siły przerobowe w to, żeby ta gra była zajebista, żeby była dopracowana i tak dalej A potem dopiero na przykład powinni wydawać kasę, te jakieś resztki kasy na właśnie marketing, na dodawanie jakichś tam bzdurnych trybów, które się nie, w ogóle nie, nie są potrzebne do tej gry i tak dalej. Bo te bzdurne tryby to może robić jakiś student w McDonaldzie na kasie. Przy okazji, za grosze. Nie powinno to być w ogóle wliczane w produkcję albo wezmę sobie studio, które jest na, na, skra na skraju banku z i zrobi im ten tryb za, za parę groszy, jak na przykład pamiętacie jaką sytuację miało Batman Arkham Origin i ten tryb multiplayer, który został zrobiony przez Plus Damage czyli goście od brinka, od Enemy Territory i innych takich... No czyż oni już włączyli teraz jakoś ten tryb w ogóle czas jest takie głupie dodawanie na Hama do gier, nie to jest totalnie nienioralne. to jest, to jest pom, pomysł dwóch, znaczy to jest coś, co, czym mogą się kierować z dwóch powodów. Gra dłużej zostanie u jednego klienta i nie pójdzie w drugi obieg, plus mikrotransakcje czyli dodatkowe zyski. Ale bardziej mi się wydaje mikrofon. Tak, krak. ale słabo wykonane te tryby jakoś nie przedłużą żywotności tego tytułu i nie powstrzymają gracza od sprzedaży. Wiesz, wszy... nic, multi, co, no to, nic co zostanie, zostanie chujowo przyszywać. zrobione nie będzie dob Dobre. Jedyną um, rzeczą, która została chujowo zrobiona jest dobra, to jest Deadly Premonition, ale to jest zupełnie inna historia. Dlatego twórcy nie powinni pchać do swoich gier rzeczy, które tego, których gra, ta gra nie potrzebuje. Jak na przykład Tom Pryder nie potrzebuje multiplayera, więc nie powinno go tam być. No to ale ogólnie Persona, cieszymy się, że wychodzi, prawda? Tak, tak się. najbardziej. bardziej. Atlus nie umie robić Ale gier. jest jedna rzecz, o której... Tak trochę źle myślę o tej personie 5.1 jest taka malutka. Gra nie będzie miała japońskiego audio, już zapowiedzieli i powiedzieli, że ewentualne japońskie audio wyjdzie jako DLC. To co, oni będą kazać płacić dodatkowe pieniądze za japońskie voice acting? No, prze, przecież masz już takie sy sytuacje. Jestem pewien, że Final Fantasy 13.3 ma, ma tak. DLC, znaczy del, japońskie DLC, ale nie wiem czy ono jest płatne. Za darmo dla wszystkich którzy kupili było za darmo. Jak miałeś z drugiego obiegu, no to z automatu wtedy nie miałeś i tak samo było z World of Final Fantasy, gdzie miałeś japońskie głosy tylko jako DLC z kodem ty, czy tam z jakimś. Ty, ty, ale to dowity. Nie, tak? Ale to tylko do, do, do PS4 też. Do PS4... Nie, nie, musiałeś mieć Day One Edition, żeby mieć japońskie właśnie głosy. Do PS4 też nie dali tego na płycie? Tak, jeżeli nie masz, znaczy inaczej, jeżeli nie masz płyty Day One Edition albo tej specjalnej, to nie masz płyty. Ja jako... nie, nie po prostu premierowej, po prostu tak. nowej, nowej, no. nowego egzemplarza. Ale nie, Day One Edition, czy właśnie, no właśnie o tym czy po prostu nie, nie, nie, Day One, musi być Day One. Gioj? No i tak to zalega ci na półkach w większości przypadków. Ale... A z Drakengardem jak było? Jeżeli nie kupiłeś Drakengarda trójki na premierę, to z automatu nie, nie mogłeś już zdobyć japońskich tych yy, voiceoverów, bo one były dodawane tylko jako DLC do premiery, gdzie fun fact, premiera była tylko cyfrowo u nas w Europie, ale z automatu cena wynosiła 139 zł. Dobra, przejdźmy dalej, chyba że ktoś jeszcze ma coś do dania o Personie, która i tak będzie zajebista, bo Atlus nie umie robić złych gier. No, mi się w szczególności po podoba, że jest takim mrośnieniejszy klimat. Bo to jest katy. Ja, ja wiem, że już o, o gameplayu teraz mówię, te, persony, ale widzieliście te dungeony z, z persony? Tam wielopoziomowe, tam jakimś samochodem się jeździ, bo to taki Tak, jest, bo... pierwszy raz można w ogóle przymierzać kilka pięter jednocześnie w tej samej lokacji, przeskakiwać między właśnie takimi żyrandolami, nieżyrandolami i fun fact, no, jak wejdziecie do baru, to jest tej... dokładnie ten sam bar, który był w, w katy. Ale w ogóle chowanie, hmm. chowanie się za zwiętlem, to jest w ogóle Zaję, jak, jak ja to jest już dla mnie chyba, nie wiem, czy nie bardzo poważny kandydat do gry roku Chciałbym no. ja wam bym że chętnie bym zobaczył w tej personie, znaczy w personie 5, to, co porzucili w Personie 4, a co było w Personie 3, czyli to, że podczas odwiedzania tych różnych właśnie dungeonów i tak dalej, tych światów, nasza postać się męczyła im bardziej byliśmy zmęczeni, tym byliśmy słabsi, dostawaliśmy więcej obrażeń, sobie atakowaliśmy, wolniej się poruszaliśmy i tak dalej. I to było według mnie mega spoko i chciałbym, żeby to wróciło w Personie 5. Eee, chyba mi nie, wy, nie, nie wydaje się, że wróciło. Ter teraz nam została jeszcze jedna gra z lutego, która... Jak jedna? Z lutego jeszcze co najmniej trzy trzy duże no to, to, U mnie. Przynajmniej. Dobra, przynajmniej ja ten, no to dobra. O, e, Berserk Musou, czyli Berserk and the Bang tak. the... Ja w ogóle na to nie czekam. Ja też nie. Ja, ja jakoś specjalnie znaczy... na to nie czekam, ale chętnie sobie tam kiedyś kupię. Wyrwaj za... Bo, bo to jest co? Dynasty Warriors? Tylko no, w skórce... Tylko, że tak, właśnie no, dlatego, e że Berserk. Z tego powodu. Widziałem gameplay nawet mi się... No to no, znaczy gameplay, no musiał być tak jak, nie wiem, Hyrule Warriors czy Dragon Quest Heroes, ale... Na premierę nie, ale w przyszłości na pewno to kupię, bo wiecie, to ten setting, znaczy jeden miecz i tam stuleci, to jest takie typowo w Berserku, bo, bo tak jest w mandze i tak jest w anime, nie? Bo tam jednym mieczem... No tak, ale spójrz na to, że to mogło być dobrze wykonane, a oni to zrobili po łebkach i zrobili to, nie wiem, za grosze i to jest słabe. Że nałożyli I to, to, to tylko dlatego... się, że nałożyli jakby tylko to... Skin. Nie, nie, nie, nie chodzi mi no. o to, że nałożyli skórkę, no bo to mamy praktycznie teraz we wszystkich grach, tak? Wszystkie no. FPS-y, poprzednie wszystkie gry Muso, nawet ten Pirate Warriors z One Pisa to też jest tylko reskin. No. Xenoverse 2, który jest bijatyką, też jest praktycznie reskinem. To, co mnie boli w tej grze, czyli tym Berserk and the Band of the Hulk, co ja będę mówił tak czy jak Berserk Muso, bo no. no, tak brzmi fajniej, to jest to, że tam AI to jest, nie wiem, poziom mułu poniżej moich A. klapków, które noszę codziennie no co rano. Jest. Oni tylko stoją i czekają, aż Ty ich uderzysz, bo nie wiem, bo tak zostali zaprogramowani. To tak jakby Ci, nie wiem, rodzice od dziecka mówili, codziennie o 12 masz wyjść na ten przystanek i dać się walnąć w twarz. I Ty masz według tego żyć, masz nie próbować nic zmienić. I to mnie właśnie boli, bo gry Muso mogą być fajne, tak? Grałem, w, co ostatnio grę? W Sandman Kagura grałem, Estival Versus, tak? Niebyz zb mega zboczone i tak dalej, ale tam... <laughs> Słucham Cię, Piotrze. Uf, uf. Nic, nic, nic, ja śmieję się, st st jak zapalczywie jesteś zaangażowany. Broń Boże, nie kwestionuję. No, skłaszczę dalej. Oła, a ja aż się, aż zatka się Fosh. zatkać e, ręką, bo by, tak sobie wyobraziłem, animca, który mógłby ciągnąć fabułę jak, i co za tym stać, do, Idź codziennie na ten przedstawienie, nagle dostań mordę. To jest był świetny o, pomysł o... na animca. Chciałem powiedzieć teraz o Muso z cyckami, ale teraz nie powiem, obraziłem się. Berset be, e, Muso, chuj. I nie. No to dobra, no to jest to z, ten... złe Mogę wrzucić swoje 5 groszy, czy jeszcze co do tego? Muso no. dajesz. Nie macie no. po prostu, że mu... Muso to jest Muso, to, są... to jest gra dobra do relaksu. fajny. Ten gameplay, który się powtarza 200, ra... 200 razy, ale i tak jakoś bawi, tak samo przecież z Tytanem. To są wszystko Muso. To sobie wybierasz swój ulubiony setting. Ewentualnie kupujesz co ile tam wycho wychodzi, jak, in, jak fifa czy inne asaseny, tylko żeby powiedzmy mieć właśnie ten reskin, nowy map mapaki i się znowu bawić i odmurzzać się w międzyczasie od poważnych gier. No dobra, ale spójrz na to tak, że muso, muso nierówne, tak? Masz na przykład właśnie tego berserka i masz tą serową Kagórę, o której chciałem powiedzieć, gdzie tam przeciwnicy, nie mówię o bossach, tak? Mówię o tych takich pojedynczych NPC-ach, którzy stoją i czekają na tym przystanku. Oni nie tylko czekają na to, aż dostaniesz, nie wiem, dostaną od ciebie w twarz. Oni z tobą walczą, oni są dla ciebie wyzwaniem, oni potrafią ci zjechać HP, zanim ty w ogóle dojdziesz do bossa, to cię potrafią ubić jak małą szmatę, tak? Czyli tak jakby nie czekają na ten strzał w ryja, tylko idą sobie na następny przystanek, bo tam ich nikt nie bije. Albo oddają ci. A w tym berserku Muso nie ma czegoś takiego, to jest najniższy Sort, bo tam nie ma w ogóle wyzwania. Nawet bossowe z tego co widziałem nie sprawiali wyzwania, a jakiś tam, nie wiem, recenzent mówił, że gra na najwyższym poziomie trudności. Nie wiem, zobaczymy no. jak ja pamiętam, jak grałem w Nexta, to zaczyna. To było właśnie fajnie, luźno do pewnego momentu, a potem przychodził momentu, momentu ciężkiego w pierdolu i zosta... pamiętam, że z tego powodu zostawiłem tą grę. Dobra. Bo już było tak, że nie.. Spotykałem jednego, powiedzmy, czempiona, pokonywałem go, ale dostawałem taki pierdol, że właśnie ta nawet ta głupia, bezmyślna masa przeciwników potrafiła mnie, mnie dowalić w kółko, powtarzać jeden poziom i się poddałem. No dobra, ale ty przegrywałeś tylko dlatego, bo cię boss uwalił, a nie, nie dlatego, boss, że cię pojedynka... powiedzmy, czempioni, miałeś gościa, który był Miałeś kilku, powiedzmy, czempionów, czyli postacie takie jak ty, wyrzynające miliardy rat jednym ciosem, i mogłeś ich spotykać na mapie, i wtedy walka z nimi już się była dość ciężka. Też plus ten nowy system walki, który tam dochodził w Nexie. I co spra sprawiało, że jeśli tego źle rozegrasz, to już przy tym dzień dobry idziesz do piachu, a jak kto dobrze rozegrasz, to zostawało mi tylko tyle HP, żeby uciec i w miarę się podleczyć, yy, spróbować, żeby się podleczyć, a i tak często sobie jały mnie te mapki. Co my jeszcze mamy w lutym? Oprócz... No ja mam co najmniej dwie gry Ale Nir, Nira też masz? Bo Nira to na razie tylko Japonia, wiadomo? Nie, nie. nie. Nie, nie Automata omnąłem, ponieważ tą grę ogólnie omijam. Nie chcę sobie nic spoilerować z tej gry. Aha, ale... Mimo, że wiem, że to jest kontynuacja, że to się dzieje w mm. uniwersum stworzonym przez Kawię, tam gdzie Drakengard, gdzie że to nie jest córka poprzedniego bohatera, tylko cyborg. Ja to wiem, ale no... Boję się o fabułę. Teraz właśnie się pojawił news, że zostanie... Yy, zostanie zoptymalizowany pod PlayStation 4 Pro, żeby trzymać 60 klatek. Widziałeś tą optymalizację ostatnich gier pod PlayStation 4 Pro, gdzie chodziły gorzej niż na zwykłym PlayStation nie, nie 4? Nie mogli kurwa na piszałem, Dobra piszałem. W tym momencie kłaszczysz się po policzkach, bo nie kupiłeś tego. To tak jakbyś Widziałem. miał do wyboru, tu masz swój super komputer, ale dam ci wersję Pro, tylko musisz wstawić w, w ten swój stary komputer rękę i wyrwać A, płytę tego wiesz gógną. co, nie... Mo... Ale który to, który... Kto, co, co tak? Tomb chyba, nie? The last of us, no, to last Friday, ale nie, ale nie, nie wiecie co jest najlepsze, że jak podłączysz konsolę do telewizora 4K, to trzyma te 60 klatek w 1080p, ale jak podłączysz konsolę do prosiaka do zwykłego telewizora 1080p, to nie wiadomo dlaczego te klatki schodzą. Niewiele tam, ale schodzą tak mi się co? wydaje, że wiesz, oni jeszcze wypuszczą patcha do tego. Okay. Ale czy to nie jest smutne, że musi wyjść patch, który zoptymalizuje grę pod lepszy Albo, albo, albo upgrade software, albo upgrade software, nie? coś takiego. Powinni, według mnie, nie powinni wydawać jakiegoś tam kupiego patcha, tylko powinni wydać po prostu nową wersję, która już będzie to miała. I niech ci, co już się połasili na PS4 Pro nie zapłacą jeszcze raz za Nie, grę. nie mogą tak zrobić, co jest Ale... uczciwe. <laughs> no teraz, że a dwa... Yy... Weź pod uwagę, że jak to było mówione właśnie chyba przy The Last of Us czy, czy Tomb Raiderze, że e, te update'y potrafi robić jedna, ewentualnie dwie, trzy, trzy osoby, oby. więc wysyłasz studenciaka i powiedz zdejmij blokadę Adet, z tego, tylko że czasami nie mówią im zdejmij blokadę, ale tak żeby kurwa konsoli nie psuło. No więc wiesz, to mo może... To, znaczy to na pewno jest bardziej złożona y, ta No sytuacja. tak, znaczy wiadomo, że to bardziej złożona, ale jak oni sami mówią, że od tego delegowują malu... Y, no... Właśnie te, te przysłowiowe dwie, trzy osoby i nie muszą wcale odciągać się od in żadnych innych projektów, to wiesz, że w tym momencie ktoś może coś zepsuć. Mi się wydaje, że tam sprawa wygląda tak, bo tam patch do like The Last of Us weszł tam 175 mega i do Uncharted 4 też i to był patch, który dodawał tylko HDR i ten 4K w postaci wyświetlanego obrazu 2K z upscaleowanego do 4K a w przypadku Last of Us to było natywne 4K, ale jak będą mają zrobić coś więcej, w sensie, że ma być więcej Więcej FPS-ów, jak na przykład ma być w 15, w 1080p, to ten kliczek będzie musiał ważyć więcej. Bo słyszałem, że na przykład w Infamous chodzi w większej ilości kartek. Tam już patrz, nieważąc 175 MB, czyli pół Dobra, ale to sobie wyobraźcie takie Final Fantasy 15 wersji na PlayStation 4 Pro, gdzie ma być w ogóle lepsze, tak, lepsze tekstury. I teraz sobie wyobraźcie takiego patcha, że teraz day one patch, my na PS4 zasysamy, nie wiem, 4-5 giga, giga, a ci, co mają PS4 Pro muszą zastać, nie wiem, 45 gb bo jeszcze muszą się te tekstury dociągnąć. To jest, to jest cała gra, to już nie świsz? I znowu się głaszczę po twarzy, będąc słabym mp 4 Nie no aż tak się nie będzie, no przecież coś mi pewnie takie, ja z Gearsami czwórką wyszłem na PC, na optymalizacja, wszystko było super, ale wyszedł, patrz, no Gearsowarski i wypażył tyle, ile cały gracz, 45 GB. musiałeś mieć 8. Panowie. Ale to tak Może ktoś z was, przepraszam... Ktoś z was mia, e, miał tego, Red Orchestra, albo kojarzy, co to jest Red Orchestra 2? To jest, ja wiem, to jest... To, to, to te, nie, ta gra muzyczna? Nie, muzyczne? nie, to jest, to jest na podstawie Red Orchestra, to był wywiad komunistyczny w związku z niej, który działał na ziemiach okupowanych przez tę Rzeszę. I na podstawie, to wersja growa grupy to <głos> Na podstawie tego zrobili grę, dobrze mówię? Dobra, ta strategia to, była tak, na, tak czy nie? na poważnie, nie, to jest strzelanka realistyczna, gdzie potrafisz się wykrwawić po jednej kule. Ale kiedy to się dzieje w czasie uh, II wojny światowej? W czasie II wojny światowej w obronie Stalingradu. No, no i dlatego Ale nazywa się... Ale jak jedną kulę, yy, yy, yy. czy jak kulejesz masz jedną kulę dla siebie i się wykrwawiasz, czy jak to jest? Nie, jak biegniesz w nie tą stronę, dostajesz powiadomienie, że dostajesz kulkę w łeb e, od generała. Aha, ale... <laughs> o, to taktyka armii angielskiej. Ale nie, do, ale nie dostajesz... Yeah. Nie, to, to od kamonu od dostajesz... To jest bardzo realistyczne, bo tak było. <laughs> dobra, pana wie, wie, Ale do, dobra, wracaj do tego, co chcę powiedzieć. Tam jak... W... Wyszł, e, wyszedł właśnie patch z tego, e, z okazji, że nie, jakimś cudem dostali tytuł Gry Roku. Nie wiem kuźwa jakim cudem, bo ona chyba wyszła jeszcze rok wcześniej, zanim było to, ta nominacja i to wszystko. I patch... Wa, e, e, mieć jakąś gra, to, gra, myślałem, że to sobie gra, sami dają. Tak, jak to ci no jak za, zapłacisz, to dostaniesz. Tak. E, no tak, czyli to dos, gra mniej więcej nie? 11, e, 11 GB. Kiedy przyszedł właśnie Game of the Year Edition, e, patch wynosił 13-14. Można, można dojebeć. Dobra, panowie. Kolejne dwie gry na luty, bo nie ma co przedłużać. Jakie to? Bo nigdy nie wyjdziemy. Bo ja nawet mnie ciekawi, jakie. Digimon World Next Order. O, tak. To mnie nie ruszy. Na PlayStation Vita. A tylko na Vita? Czyli pewnie nie grałeś. Tak, tylko na Vita wersja na PS4 będzie trochę później, ale to jest portowana z Vita. Wróć. Ale czasem nie miało być, że u nas nie będzie wersji witowej, a za to będzie tu wersja na PS4, której nie ma na, w Japonii. Wersja PS4 jest w Japonii w wersji podstawowej, a my otrzymamy wersję International, rozszerzoną o kilkanaście Questów, kilkanaście Digimonów i nowe stroje. To przepraszam, to z, czyta... I z czym było, że, a, że oryginalnie w Japonii była wersja witowa, a my dostaniemy wersję PS4 i dostaniemy nie, właśnie Nie, oni też tam... już dostali wersję PS4 po prostu dostali ją trochę później. To nie jest tak, że u nich to nigdy nie wyszła. Fun fact, ma, ta ale gra miała to, wyjść tylko na PS4. Iść, nie mam do tego pojęcia z którą. Ale ta gra miała praktycznie wyjść tylko na PS4 w Japonii. Miało, wersję na Vita miał nigdy nie być. A potem stwierdzili, że zrobią porczy. Ale nie lubią robić takie kawałki, że w ogóle wersja jakiś tam tego wychodzi na Vita i w Japonii i w Azji, a u nas wychodzi tylko na czwórkę. Nie, przecież tak będzie z tym. Dragon Quest Heroes dwójką wyjdzie i na Vita i na czwórkę, a u nas tylko na czwórkę. Aż znaczy, tak pewnie będzie też z e, później wspominaną Walkirią, e, e, o którą wersję witową się doprosili, a my najpewniej Gucia dostaniemy. Jeżeli ktoś jest fanem właśnie Digimon World z PlayStation 1, z tego pamiętam PlayStation X no to tutaj dostanie praktycznie to samo, tylko że w stylu zachowanym z jak to się zwało e, Cyber Slot, czyli tej ostatniej części o Digimonach która jest tak naprawdę jak gdyby reskinem Data skład z dwójki, ale z reskinem i bardzo polecam. Tak, wiem, nie graliście nie, nikogo. Nie no, mi, mi nie bardzo, tylko tak że ja, ja, ja czek czekam na, na cebulę. Acz w końcu gdzieś znajdę jakąś dobrą ofertę. Następna U. gra... To jest kontynuacja, znaczy kontynuacja, no nie wiem czy to może nazwać kanoniczną zabawą, ale to jest kolejna gra z serii Dragon Ball, czyli Fusions, która wygląda zajebiście po prostu, ale wyjdzie tylko na 3 a więc wszyscy co mają Xbox albo Play'e mogą się pożegnać z tym. I gra oficjalnie idzie w ślady Monster Hunter'a i porzuca swój dotychczasowy tryb rozgrywki na rzecz turowego i wygląda zajebiście. I ja się nie mogę doczekać, co ona wyjdzie u nas. znaczy, to ma być taki lepszy Xenoverse. Na konsolę przenośne. fajnie to wygląda. Mówisz o Fusions czy o czym? O Fusions, no. Bo sobie teraz... E, o, ogólnie o, ta gra już wyszła tak. chyba na początku tego roku jakoś tak, ale tylko w Japonii. Inaczej, graliście kiedyś na NES-ie w takiego starego Dragon Ball'a, gdzie walczyło się za pomocą kart? Nie. <grych> Okej. <Okay. grych> to pogadane. Nie jest to okay. Dobra, Opinę. panowie. Ostatni miesiąc jaki nam został? Marzec. No, dobra, No to lecimy. Pierwszy raz, y U mnie są trzy gry, tak naprawdę. U mnie są. U mnie dwie znalazły. Mnie w ten, a jeszcze nie, nie uzupełniłem. U mnie to jedynie chyba. remake Dungeon Rompy. Porty. Porty. No, a czy no, ja to jed... No. Nie, nie zwracaj na mnie uwagi. <śmuszczam> jeden termin, nie zwracaj na mnie uwagi, bredze. <śmuszczam> wtedy... Pigułki mi się skończyły. Y a jeszcze ten? Y jeszcze chciałem bo czekałem, żeby się wciąć, ale już żeście o Digimonach zaczęli gadać. Na jaką platformę będziecie tego berserka kupować, jeżeli będziecie kupować? Na PS4. Bo to no ta... na wszystko wychodzi. Ale u nas chyba tylko wychodzi na PC i na czwórkę u nas w Europie. I... No, na Witam też. Nie, jak będę go brał, to bym go brał Uuu. chyba na czwórkę. Nawet na kompa wychodzi, no, wychodzi przecież na to. u Czwórka, Czwórka, Vita i ałoniak A onia on też, czy nie? A... Nie, ale jeszcze Nie. na Play'a trójkę wychodzi. A PlayStation 3 Aha. tylko w Japonii. Myślałem, że Vita też tylko w Japonii, ale to fajnie jest. A to będzie, kurde, tak chodziło na wicie, no, że... No, te ostatnie Port gier na Vita to jest tragedia. No. Ale zale zależy od tytułu, wiesz, w tym... Nie powiedzmy, że Shingeki no Kyojin to... W Shingeki Nie no mi, że to, Kyojin jest Kyojin jest to była inna sprawa, bo miałeś gigantycznych przeciwników, duże tereny i, du i szybkie poruszanie się, więc ma zupełnie inną kwestię z renderingiem. A, a Shingeki wyszedł a... w Europie na... Chyba tak. Ej, ale... Danielu? Shingeki no Kyojo? Czy u nas wyszło? Na Witę? Tak, tak, wyszło. Ale wiecie, to, to Ale... jest chore. Ja uważam, że powinien sprzedawać tak, że jak wcześniej robiło sobie, że kupujesz wersję na czwórkę i masz kod na, wersję, na nie, to się Nie, I... wiesz dlaczego to się już tak nie dzieje? Bo ludzie często kupowali wersję na czwórkę za te 250 zł, i sprzedawali, i sprzedawali grę za 180, tą wersję witową, tak? i to im się nie opłacało, no bo... Nie, A nie, słowy... nie, nie, nie sądzicie, że lepiej było tak, jak oni mieli w, w trzech swoich tytułach, że miałeś to, nie miałeś kodu, tylko miałeś to rejestrowanie z płyty do konta. Płyta działała absolutnie wszystko i mogłeś pożyczyć to kultowi, działało idealnie. A nie tylko, że ten kod był jednorazowy, nie dało się go spisać to musiałeś zalogować się na konto on to i wtedy to wykorzystać, żeby móc mieć tą grę. I, Czyli tak zasadniczo było musisz grami, komuś tak? dać... Nie, tak było z tym. E, Racchet Clank załoga G Nie Aha. pamiętam oryginalnego tytułu, hmm. chyba Force G czy no. jakoś inaczej e, Tak było z PlayStation All Stars Battle Royale ze slajem czwartym a tak, ze slajem Slay Cooper Tips o, in Time tak, to do, O jak to było to, dobre to to, jak kocham tą serię. Ja, ja to wytnę, ale ja kiedyś wutnę z Slajem na, na, na, na, na Wiecie co jest najsmutniejsze, ja że jeżeli kupiliście pożyczyć. tego slaja na Play'a 4, to mieliście wtedy wersję na Vita, a jeżeli kupiliście tego slaja tylko na Vita, to nie dostawaliście wersji na, Play na 4. Play'a 3. Na Play'a 3. Nie no, Team in Time. A dobra, na Play'a 3, sorry. Pomyliłem się, że to był ten najnowszy. No to... tak, i to było czemu ja sobie kupiłem właśnie edycję trójkową. Poza tym pięknie wygląda obok edycji HD. No i to, tak, ta kolekcja, w ogóle kolekcja. Dobra, panowie, o jakiej grze mówiliśmy? To tak, eee. zanim się teraz chciałem. Mówimy o marcu teraz. Tak, ale czy już wybraliśmy jakąś grę, czy rzucamy? Jeszcze no to nie. rzucamy. Pierwszy, lepszy z brzegu, według mojego. Nie, to jest osiemnasty. No nie wiem, u mnie najwcześniejsza data to jest 7 a marca. A u mnie to jest 1 marca. I co ty masz 1 marca? No, znaczy to nie jest japońska gra, azjatycka w ogóle, ale, ale czekam na nią. Czekam na nią, bo Horizon Zero Dawn. No. No to u mnie to jest 20. A nie, dobrze. No, to jest pierwszy marca. Nie, dobrze, źle spojrzałem. U mnie też tak. pierwszy marca. No co, no Horizon Zero Dawn. Zobaczymy. Inno wierszy Monster Hunter. No, no co poradzić. Zobaczymy, czy wyciśnie moc. Proszę. fajnie wygląda na telewizorze za 20 tysięcy. Znaczy, wiecie, tak naprawdę <śmiech> mówią, nie, nie, poważnie. <śmiech> Wszystko wygląda, wiem, <śmiech> lepiej na telewizorze za 20 koła. Pierwsze co, to musi to zajebiście wyglądać na podstawowej wersji. A jeżeli jest jakaś multiplatforma, to musi zajebiście wyglądać na Xboxie, bo, nie czarujmy się, ale gry są tworzone zawsze pod słabsze konfiguracje. Ale wiesz, i i że Zero Dawn to jest exclusive okay. na, Czarnia. na, Czarnia. Wiem, na Dlatego dodałem, że jeżeli jest multiplatforma, to musi być najładniej na Xboxie. Więc jeżeli Zero Down będzie wyglądało tak, jako tako na PS4, no to nie oczekujcie na PS4 Pro Fireworków. Nie no, ale to chyba, jak wiedziałem, filmiki, to fajnie wygląda na zwykłej wersji. Dopóki nie dostanie patcha pod PS4 Pro i przestanie chodzić nie, ono już będzie mieć od początku tego zaimplementowane, nie, nie będzie uniku, nie, żeby nie, nie. ochronić się o, przed o, tym. To chodzi o to, że patch, tak naprawdę jakiś tam starszy tytuł niewiele dostało patcha. Teraz te gry, które teraz wychodzą, te świeżynki, na przykład y, Final 15, one tam uczkną mocy tej konsoli, bo one wychodzą wtedy, moim zdaniem Square Enix przesunął datę premiery, oczywiście, żeby dopieścić tą grę na zwykłej PS4, ale przesunęli też tą datę premiery, bo już wiedzieli w blok wcześniej, że będzie ten prosiak i chcieli coś tam dodać, ale te gry, które dopiero będą mieć premierę, one już będą miały zaimplementowane te to tą tą wykorzystanie tej dodatkowej mocy konsolów i one dopiero pokażą na co są, do czego są zdolne. Ale y, mi się wydaje w ogóle, że ten Horizon to jest robiony już nazwijmy to natywnie pod Pro hmm. i dopiero down, downgradowany no, na PlayStation tak, tak mi się wydaje, że ten cały gameplay, który pokazują, to jest wszystko z prosiaka. Bo to wygląda bardzo, tak jakby nawet, nawet, nawet stylistyka graficzna, nie? Tak te, te kolory tak bardzo żywo wyglądają, jakby to było projektowane. Ale myślicie, że oni już w 2011 roku wiedzieli, że to wyjdzie prosiak po PS4? Ale wiesz, to jest studio first party. To jest na własność Sony, więc wiesz, oni yy, robią Kilzona drugiego był robiony specjalnie pod PS trójkę i był przecież e, oni mieli właśnie wyciskać, pokazywać soki, szczególnie kiedy po tym fuck upie, kiedy dali CGI i powiedzieli, że to e, gameplay z czego, Jak do, jak widziałem to CGI to jest, wyglądało gorzej niż w rzeczywistości Kilzona drugi. E, kończę jeszcze ten. Przecież jak zaczynasz developing gry, to nie, nie masz już przecież powiedziane na co to skończy i jak będzie wyglądać pod koniec, nie? To jest dopiero się krystalizuje po. Odchodziłem po... no, no, z... tego super przy... przykładem, po, I pierwsze Final Fantasy. Pod koniec 15, tego naszej jednej dwie na PlayStation 4 Pro i na PlayStation 5, prawda? Tak. Oni już tak usiedli w tym 2019 roku pomyśleli, kurde, mam teraz PS2. Niedługo będzie PS3. Aki, pożekamy jeszcze no, degenerał. wyjdzie tu i tu, nie? No to nie jasno. Twilight Princess wyszedł tu i tu. I jeszcze tam, nie? No mają tak to... wiesz. Twilight Princess Sorry, to w ogóle to nie... wyszło w trzech no, wersjach. No, wyszło na Gamecuba, wyszło na. Na Wii? Wii? I na Wii U. A ten? Pewnie robią gry już w ogóle w ultra realistycznych. Tak, i robią downgrade. Fot fotorealistycznych tych, a potem mają taki wielki czerwony suwak na końcu. Na, na co wydajemy? Na PlayStation 3. Nie, nie, tak. Ale jak zapisz jako. <śmiech> jeszcze. No. Zapisz jako PlayStation 3. <śmiech> ale jeszcze nie. Dobra, no, już zapisuję, wie, za pół co? roku wrócimy, powiem, że będzie port jak z, na 4, jak, z, jak zrobimy marzec to te wszystkie gry, które tam mają być, nie mają tej daty premiery, czyli nie wiem, ta Zelda, ten Final czy ten Remake, to, to mówimy w dalszej części, jest tam niesprecyzowaną datą, nie? No okej. Okay. No to no już możemy no, no. zaraz, bo tam już, nie wiem, czy mamy coś, nam no, dwie gry jeszcze do powiedzenia. Jeszcze. No to dajesz. Jedna to jest prawdopodobnie Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. No ja wiem, co to jest, ale ja, ja czekam, jakoś Ja czekam jak poparzony, bo nie czarujmy się, ale Future Soldier to było najlepsze, co spotkało w ogóle gry taktycznej, w ogóle, nie wiem... Serwery po... jeszcze działają U, tego? Gry militarne. Działają, ale nikt na nich nie gra. A ty nie miałeś to wygrzebać, żeby za mną, ze mną w kołpa zagrać? Ja to mam na PC i mam to też na PS3 jak coś. To jest boska gra. Tak się powinno robić gry taktyczne, gry militarne. Jeżeli Wildlands jest rozwinięciem tego pomysłu, to ja jestem kupiony, no bo Division, nie czarujmy się, A to ale właśnie Division to. Battle. To jest właśnie skóra, yy, skórka... Tak. No, no tak, jak wezmą, wezmą Division i poprawiam wszystko to, co jest złe w Division... Czyli całą grę? Całym Wildlands, tak. <śmiech> <śmiech> Czyli <śmiech> <samym Reskin śmiech> Future Soldier i to Wildlands, to ja jestem ale kupiony. Ale ten, ten, ten Wildlands właśnie to wygląda jakby był taki Division w bardziej otwartym świecie. Z pojazdami to wygląda, jak... wszystko, tak to wygląda. E, ja wam powiem tak, ten Wildlands to wygląda tak, jak miało wyglądać Division, ale nagle twórcy stwierdzili, że nie mogą tego wydać tak wcześnie. No dobra, to weź połowę tej gry i wydaj to jako sieciowy shooter, nie? bo, bo, bo, bo wiedzieli wcześniej dwa lata, że będzie prosiak i to to zrobili. A, no to, czekalne, to Mają suwak. Ty. Suwak przełączyli Dlatego na, tu jest Dwie, napisane... zapisz jako... Division. Dlatego to jest Wild, bo Wild to po angielsku prosiak. No to... <laughs> Half-Life 3 confirmed, normalnie. E, chyba masz jakiś nowy słownik. Ja, Ciki, kibryki, mi, słownik, mi mówili, że nie ja mam sobie kupić słownik. Nie, Ma, to może dla Jadka. Panowie, dobra, nasi słuchacze, kochani, Dalej. od jutra otwieramy Patronite, gdzie pierwszym progiem będzie kupienie po słowniku dla każdego. Dla mnie jeszcze słownik słówek angielskich, przy okazji. Tak, <grym> szczególnie dobra. dla Piotrka. Danielowi autokorektę. Autokorekta. <grym> tak. auto Musimy kupić Danielowi lepszą autokorektę, bo tak. niestety... <grym> Niektórzy zbierają na rzucie, iPhone y, i zbieram na to mi się na... na pensję dla mojej kobiety, to będę ją zatrudniał Jaką maszynę do pisania. Ale pensja chińską, Dobra, czy pensję Dobra, dalej, pośle, co jeszcze w tym marcu powiem mamy? Powiem to teraz z bardzo dobrym um, angielskim akcentem, nie mówiąc ani jednego słowa. Monster Hunter W Cross. <coughs> na... na... na 3DS. <coughs> On... Nintendo 3DS. ds 3 3DS-u, Monster Hunter W Cross-u. No, ja nawet chodzi? nie wiedziałem, że ta gra wychodzi, Ona... czajcie? Dopiero jakieś, nie wiem, trzy tygodnie temu się dowiedziałem, że ta gra wychodzi. Chwilę Faję ja skupę. sobie wpiszę, co to jest. To jest najnowszy Monster Hunter. Dlaczego? No głupie pytanie. Czemu to się nie nazywa 6 czy coś? O to mi chodzi. Nie wiem, nie mam do tego pojęcia. Poprzedni się nazywał X, znaczy Cross, bo to oznaczało Generations i tak dalej. To teraz nie wiem, podwójna generacja, robimy jeszcze jakiś Ty, to może oni w końcu zatrudnili od tego samego gościa, który wymyślał podtytuły do Guilty Gear. No bo spójrz, jak masz w Guilty Gear? Guilty Gear, Guilty Gear Isak, Core, X, X2, coś tam jeszcze. Potem dopiero dwójka i potem znowu e, o, słówka I, po, i dodawanie słówek do słówek. Ja sobie wyobrażam takie owalne zebranie w ogóle w Capcomie i oni myślą, kurde, mieliśmy bardzo dobrego Monster Huntera X i co możemy zrobić, żeby ta gra była jeszcze lepsza? Ktoś tam mówi więcej bosów, nie, lepsza grafika, nie. Więcej trybów, nie. I tam jakiś typek, dajcie drugie X i w ogóle takie ooo, świecenie. Ciekawe co będzie jak, jak, jak gra sprzedaje jak, jak się miliona. To trzecie X. O oh. oh. oh. oh. będzie... to jest jak ta rozkmina do którego finala będzie, będzie Final Fantazy, bo jak dojdą no. do 30 to będzie lipa. Jak dojdą do 30, to już te postacie nie będą ruchable, nie? To muszą być 17-16 lat tylko. Nie, nie, o to ch chodzi, tak, że to za wiesz stare. jak ma masz numerację że tak, miszko, wiem, znowu o co chodzi. Wracamy. To był taki. Już właśnie jest, będzie numeracja. Do do Loli. Łacińska, arabska. No to, no. Dobra, do czego teraz? Prze jeszcze jedna grana nie ma. Ostatnio. i to A, będzie przejście ja przejście do, do grubszej sprawy Dobra. Znaczy, to jest to jest konwersja z playstation 3 na playstation 4 która jest remasterem z playstation 2 z PSP i... nie, Kingdom Hearts yy. HD 1.5 plus 2.5 Dobra, to ja sobie mogę drzemkę no, no to. Panowie, czym <głos> przypadkiem już nic <głos> o Kingdomach nie <głos> powiedzieliśmy przed chwilą odnośnie? No nie, powiedzieliśmy o 2.8. No no, no, to no no Jakby ale... ktoś się schował tego o 2,8 to to będzie wszystko to nie, samo. Nie, nie, nie, no to o co to chodzi? To jest zbiór Kingdom, to jest zbiór remasterów o ja jest... Myślałem, że to u mnie zwiastunie Monster Huntera, którego oglądam. To jest, to jest zbiór, to jest, to jest konwersja z PlayStation 3, która jest remasterami wszystkich Kingdom Heartsów z PlayStation 2. PSP 1, czyli Beat by Sleep, wersji Final Mix, to wszystkim do mamy Kingdom Hearts, jedynkę Final Mix, dwójkę Final Mix, mamy Beat by Sleep y Final Mix i mamy... Y sorry, że ci przerwę. Y wiesz, że wychodzi jeszcze osobno 1,5 i 2,5? Nie, one wyjdą w patchu, one będą... Ale nie, nie. Osobno, w sensie na osobnych płytach na PS4 jeszcze będziesz mógł kupić te dwie części osobne, jak ci się nie chce kupować całej paczki. Nie, nie. Po, poważnie? Gdzie ty to znalazłeś? Tak. Ja pie... Na sylikonerze. Poważnie? Ale nie, ja wiedziałem, oni zapowiedzieli na Twitterze oficjalnie, że będziesz miał na jednej płycie obydwie. Tak, i jeszcze osobno możesz kupić te dwie płyty. Jakbyś na przykład jeden i pół już miał i nie chciał znowu ale kupować, po... no to możesz sobie kupić Aha, tylko dwa i ale pół. to jeden i pół jakbyś miał na trójcy. Tak, to wtedy sobie możesz kupić tylko dwa i pół. Na pewno, Poważnie? Hmm. A. Tak, i to ale będzie to jest, ten ten jest, nie jest głupie, bo, bo wiesz, jak ktoś nie, e, chce mieć tylko to, czego brakuje, czyli w sumie jak my, moglibyśmy sobie tak kupić dwa i pół u, i zaoszczędzić trochę złociszy, ale... To nie jest wcale o ja głupie. Ale... Panowie, mam najlepszą premierę przyszłego roku. Zejdę wam tak przerwę, tak patrzę w kalendarz: jest The Sexy Brutal. The Sexy Brutal to opracowana z myślą o pc gra przygodowa. Gracz wciel wciela się w księdza uwięzionego w pętli czasowej. O ja, Uh, oh wow. Dobra, no to co? No to ogólnie taka sprawa, że Kingdom Hearts wszystkie części w końcu będą na PlayStation, na jednej konsoli, czyli na PlayStation 4, będziemy mogli skończyć Kingdom Hearts 1, 2 i wszystkie spin-offy, jakie do tego kiedykolwiek wyszły. Łącznie z, z tym Dream Drop Distance, który jest tylko na 3 ds ie i będzie w Kingdom Hearts 2, 3 który wychodzi a, tak, tak. No i co? No i może z kim Kingdom... to Ma... trochę nie głupio, że 2, 3, 2 i 8 mogłoby się zawrzeć w tej y, kolekcji jedynki, wiki Nie mogłoby się zawrzeć, bo Square nic musi zarobić i uważa, że to jest nowa gra. No, to... <grywa> tak to... To ja to... wygląda. No ja mam mówię że no nie, nie <grywa> to tak to wygląda, no. no bo, bo, bo oni stwierdzili, a... że robią remastera z tego i tam no, jedna rzecz, to jest ten naprawdę nowa, to jest ten Build by Sleep to Fragment Passage, który hula na Engine'ie Kingdom Part 3, no. no to dobra to no. może przejść, ale, przejdź... ale to, to wiesz, to, to mogło też tak, znaczy gdyby zrobili tak jak Jacek mówi, że wydają i jedynkę i dwójkę oddzielnie, to by mogli zrobić właśnie taki wariant, że masz kompilaty jedynki, dwójki i no. dwa i osiem do, razem i każdy z tych elementów oddzielnie dla tych, którzy już wcześniej mieli daną e część. Danielu, fun fact. W wersji na PlayStation 4 tego 1.5 i 2.5 nie będzie tego dodatkowego chapteru. On będzie tylko w tej kompilacji, która zawiera już dwie części. Bo, ale aha, Aby, jeszcze jedna ważna rzecz. Czekaj, czekaj wróć, wr wr wróć, wróć, wróć, bo coś, coś, mi, coś mi nie styka. E, powtórz, co ty powiedziałeś, przepraszam, czyli... Patrz, mieliśmy 1.5 na, no. na PS3, mieliśmy 2.5 na PS3. A teraz to wyjdzie pełna kolekcja, która będzie zawierała jeszcze jeden ten dodatkowy rozdział, tak? Tak, ty, ty, który będzie w od, cierpnej płycie. I teraz, płycie, słuchaj, i który który teraz będzie chciał no. kupić osobno 1,5 i 2,5 na PS4 uh -huh. na tych osobnych płytach? To nie będzie miał tego dodatkowego rozdziału. Ten 2,8 mówisz. Tak, no tego wiem. nie będzie w wersji. Wiem. Nie. Wiem. No wiem. No to to o kolekcji to mi chodzi, łączonej. że właśnie czemu nie mogło być 2,8 razem z 1 i 2. No bo to jest kwerenic bo tamto wychodzi w styczniu, a to wychodzi w marcu. Ja bym chciał, żeby on w ogóle takiego paka wydał, żebyś miał wszystko tam. że masz 1,5, 2,5 i 2,8, ale jest jedna rzecz ważna. Kingdom Hearts nawet terenia serii na PlayStation 3 chodziło w 30 fps To na PlayStation 4 będzie miało wreszcie 60 fps no, no, tak. Ale pytanie szczerze mówiąc. No, warto no, no, właśnie, nie w, nie warto F F Kingdom Hearts to nie jest seria, która wymaga ci 60 FPS-ów, bynajmniej te, do tej no, pory. Dobra. Nie, Chyba, że się nawalasz z Sephirotem. To już jesteśmy pewni, A. że od sty... nawalanie się z to jest inna sprawa. O, od, od stycznia do marca <śmiech> będą na Playstation 3 wszystkie części Kingdom Hearts kiedykolwiek wyszły, jakikolwiek były rozrzucone. No i teraz... Najważniejsze pytanie. Pytanie, kupujecie? pytanie, ten, czy Kingdom Hearts 3 wyjdzie w 2017? Ja uważam, że tak, że musi być w 2017 i że wyjdzie w 2017 i wyjdzie w wrześniu. Się... Fun fact. Mogę są wam że coś grudniu? powiedzieć? Pod gwiazdką byłoby idealnie. Powiedzieć. Tak, możesz. Ostatnio chodzimy tabata w jednym z wywiadów. Jeżeli słuchaliście odcinka newsowego, to, to będzie to być, a jeżeli nie, to wam przypomnę. Powiedział wprost, że teraz wszystkie siły przerobowe są na. Final Fantasy XV Później wszystkie siły przerobowe są na Kingdoma A potem remake siódemki Później, tak, później remake siódemki Dokładnie w tej kolejności, więc jeżeli Kingdom ma wyjść To ma wyjść najwcześniej z tego co on zakłada Na gwiazdkę, ewentualnie na początku przyszłego roku A remake siódemki dopiero na gwiazdkę przyszłego roku, ewentualnie za dwa lata Moment, moment, moment, moment Chodzą plotki, w nie wiem, że Remake 3 miałby wyjść w 2017, bo zważymy na to, że to, be, że to nie będzie gra, tylko ta gra będzie rozbita na... na Epizodycznie bardziej trylogią, bym powiedział, 13. No tak właśnie, jest. ale no to, to, to, to będzie i tak gigantyczna gra. No wiem, wiem. Ale tak. to i tak oni będą robili coś kosztem czegoś. Oni powiedzieli, że nie mają, nie mają zamiaru rozbijać swoich teamów na trzy różne, żeby robić trzy ale, różne no gry. No właśnie. Tylko cały no team robi nie Ale to jest, to, to jest je, ostatnimi czasy jedna dobra decyzja, z którą Square podjął. Tak, bo nie, w ogóle tak. Co się stanie? Wreszcie wyjdzie final piętnastka za te, Square upadnie. Za te, za, te, za te dwa tygodnie wreszcie dostaniemy to w tego finalu nie wiem sobie przerzucam tych ludzi na tą Kingdom Hearts 3, chciałbym, żeby wygrały szła we wrzesie przyszłego roku. Bo to by. Ale oni mają dużo czasu, żeby ją. Przecież oni ciągle ją robią, grzebią przy nich, pokazywali tam. Pamiętacie ten z E3 a przed ostatnim w nie? Z... Ale wiesz, że wtedy był ten Kingdom był zrobiony w 13% tylko? Ale wtedy wtedy gdzie był ten gameplay taki tam coraz kakał było takie dużo zielonego i ten nie nie chodzi nie bo mamy tam był przy... gameplay mamy ci Jeden przypomnieć taki... że i Last Guardian miał, e, miał gameplay w cudzysłowie gameplay tak. na PS3. No. Ale, ale nie, no bo przecież to pierwsze, co pokazali, to jeszcze było na Engine Finala piętnastki, a oni potem... No tak, a, bo tak, były tak, dwa tak, materiały. A, jeden z rozgrywki, a jeden taki no że niby no, z tym te, takim... Te, no wtedy, co pokazywali pierwszy raz Versus jako 15 w 2013, wtedy pokazali Kingdom Hearts 3. No i wtedy Kingdom Hearts 3, to co pokazali, to wyglądało w ogóle jak CGI, ale nie był gameplay. I to hulało na engine z tego, Looney's Engine. Ale oni... Z, nie, ale, nie, to ale, ale pokazali no drugi Właśnie, materiał. gdzie pokazali I 3, i 3, 3 właśnie 3 to gameplay, było... masz rację, to hulało tak. na, na Real Engine 4. 0. I że ta gra... I to by było tylko 13% gry zrobione I wtedy. Tak, ale gra... Oni powiedzieli, że mają tylko scenariusz, nie mają w ogóle tekstur ani innych światów, i że to co pokazali... To tak naprawdę jakby dali komukolwiek grać w tą grę, to w momencie gdyby wyszedł 10 metrów dalej od bossa albo od walki, to by wypadł ale, za tekstury, bo no, tam nic nie było ale, gotowe. Ale, Nawet ci przeciwnicy nie byli gotowi, ten, oni tam byli tylko takim placementem. Ale w ogóle to zmienia wszystko, że gra jest robiona na Unreal Engine 4.0. To jest dużo łatwiejszy, dużo lepszy engine niż ten Luminous Engine, na którym ula Final Fantasy XV i w ogóle ten rok, 2017, będzie 15-leciem serii Kingdom Hearts. I moim zdaniem ta gra wyjdzie. Ta gra wyjdzie w tym roku. Dlatego masz trzy wersje portów. Ale w sensie nie. No... żeś mógł kupić po dwa razy, ale... nie. Ale co 4 ale, miesiące kupisz sobie jedną ale, wersję i będziesz miał, Ale, ale, ale, ale, ale, ale chodzi, chodzi, wam, chodzi wam o chodzi wam o tego, że tutaj masz dwie płytki, a tutaj masz tutaj masz jedną płytkę, tutaj masz rozbity, a dwie płytki, tak? Nie, to są trzy zupełnie inne części, no jak no Square by nam nie wydało trzech różnych portów na trzech różnych płytach, no, proszę Cię. Nie, to jest Square, ale, Square by nam to nie, nie, nie, nie zrobiło. Przecież Square nie wydaje gry 15 lat, jak tak można? Wydaje, wydaje hmm. gry nawet lepiej niż... Nie, tylko chodzę... Nie, to są Myślicie, kłamstwa, że... są pomówienia, oni co roku wydają nowe gry. Myślicie, że um, na, ten, na PlayStation Experience teraz w grudniu usłyszymy coś na temat siódemki i... Kingdom tak, World. że się robi. Nie, mi, mi, tak. nie, nie. nie, nie, nie, nie, nie. <grym> mi się wydaje, że ten, datę premiery Kingdom Hearts 3 podadzą w tym roku. I że gra może wyjść w grudniu maksymalnie, albo w styczniu. A ja mam takie... Ja, ja mam takiego e, czuja, że e, teraz na, na, na PlayStation Experience powiedzą, no Kingdom Hearts Poszło w, do 3, kosza. w 2017, a w 7K się robi, potem na E3 będzie, że na przykład jakaś tam data pod, pod koniec 2017 roku Kino Hearts, a gdzieś tam powiedzmy w okolicach Gamescom, a może podadzą już konkretną datę, ale już opóźnioną na no, no 2018. Takio, no tak tak w sumie Kino Huds miał wyjść w grudniu tego roku, a wychodzi w styczniu przyszły. Dobrze. Powiem tak, Dobra, to Square Enix wyjdzie na, wielcie, co na wielką tą scenę, powie, Włączę tam oczywiście trailer Kingdom Hearts 3, Final Fantasy 7, będą jeszcze robili ten, kontynuację finala nie? dziesiątki, która będzie opowiadała o życiu po tym wszystkim, jak zabili Sina i powie, no i my to robiliśmy przez 10 lat i teraz mamy dla was pokaz i będzie masz na pacinko, nie? Nie, nie, nie, nie. albo tania poka pokaz do grania ale, ale nie, violence. bo jak Kingdom Hearts wyjdzie w 2017 w grudniu, dajmy na to maksymalnie, albo na początku 2018, 2017, no, to kiedy możemy dostać siódemkę? 2018. Ale nie, minimum. mówimy siódemkę, siódemkę, czy siódemkę, całą siódemkę? Nie, czy no, tylko pierwszy, tylko pierwszy pierwszy, pierwszy part. Pierwszy, po pierwszy epizod to jest minimum 2016, Rok minimum, roku, dokładnie, tak? bo potem już idzie tylko reskin. A potem co roku będą wychodzić. Tak, potem idzie już tylko reskin, tak? Robią hmm. tam jakieś... Y, inne ustawienie no, tekstu. Jak się wam się wydaje, wydaje się jakie przygotowy. będą, nie, dajmy na to, że to będzie tak jak wiecie, tak była 13, trzynastka, dwójka i lat dajmy na to, że tak to będzie. Takie będą pół roku, rok między premierami poszczególnych. ty. Rok, minimum rok. Rok? Rok. rok. rok. No to tak. Samo nagrywanie ścieżek ty, to, znaczy, to jak no, ta gra wyjdzie no, w kwestii, 2018, to do 2020 będziemy czekać, żeby kurwa zajebać sefiroda. Tak. No tak. A potem będziesz czekał Generacja kolejny cztery to, żeby się wkurzać na to, że wychodzi final fantasy 3. Ale po chuli, ale, ale dobra, to, to, to, jest śmieszne to ma jeszcze? sens. Zobacz, bo masz koniec praktycznie e, generacji. Witamy w e, PS5 i mamy od razu remake e, całej e, kompilacji Final Fantasy 7. Wszystkie trzy części. Fajnie by było, <śledzt> ale tam już wtedy wszyscy mówią, że no wypadałoby tak, żeby premiera PlayStation 5 była władz w ps A wiecie, co jest najgorsze? Bo chodzimy Metabata powiedział, że Final Fantasy XVI w ogóle nie będzie tak jak Final Fantasy XV pod względem settingu, tylko zastanawiałem się, czy nie zrobić czegoś na wzór dziewiątki. Jeżeli Kingdom znaczy ten Final Fantasy 7 wyjdzie do końca w 2022, to wy dodajcie sobie Który? kolejne 5-6 lat, żeby... No, w 2022. Nie, może nie będzie tak, no, sobie że... Dodajcie kolejne 5-6-7 lat, żeby zobaczyć Final Fantasy XVI, które będzie właśnie baśniowym. Ja chciałbym zobaczyć to jak rozmawialiśmy żeby to było, było ten pomysł z y, pacinko tak <śmiech> Mówiłem już tak A nie a to kapsle sorry to szóstka to idzie na kapsle y, Kingdom Hearts 3 idzie na pacinko A, a dlaczego a, nie, nie wiem. gra w Kingdom sobie jakie, jakie I Jeszcze ten karcianka i planszówka, planszówka. <śmiech> bitewniak. Będzie pod tymi. Tactics, y, właśnie. Pod tymi. Final Fantasy Tactics jako bitewniak fizyczny. Oh. W sumie, skoro Dark Souls Dark są. Soul Final Fantasy Tactics będzie jako taki RPG, wiecie, taki, nie w grach, tylko taka sesja RPG, którą będziecie musieli zbierać pod kapslami tym barka nie? Ty, a ten... Nie zastanawiacie się, czemu nie zrobili w ogóle kontynuacji Final Fantasy Tactics? Nie wiem, ani ja się zastanawiam, czemu nie zrobili Chrono Triggera, który się sprzedał na 40 milionów kopii. No, to jest, mi się wydaje, jakaś musi być draka e, licencji, bo wszystkie. E, wszystkie te. Ale Toriyama powiedział. na niebie i ziemi wskazują na to, że powinna być kontynuacja Chrono Crossa nie ma. Albo... Znaczy chrono-crossy z kontynuacją chrono-triggera. No dostaniecie tak. ekskluzywa na, na Switcha. Zobacz. Albo może przyjdą i stary, w tym roku to będzie ta bomba e, PlayStation na, e, na E3. Jak pamiętacie, jak rzucili, kurde, tego? Jak, jak wrzucili Final mm. Fantasy 7 mm. Shenmue i tak dalej, nie? i tak dalej. Rok, rok temu na E3, to może w przyszłym roku będzie bomba w postaci... Ja, to, no... A wy widzieliście tą przeróbkę animowaną? No, to właśnie z konferencji Sony, jak tam, tam stoją takie te małe, tam Chrono Trigera, Final Light, a nie wiem, A poczekajcie, teraz Call of Duty dostaje się kierowną. Jest taki animowany, tylko nie pamiętam. A gdzie to daje się podeszli? Nie mogę tego znaleźć, kiedyś to widziałem. A tam już płaczą, już na tych tych. Że odmawiają na konferencji, już są ze stroną, już płaczą, już na tym A tam wyjeżdża, to jest pokazany, w drugi, ten Ten pojawia się już z Finala, a Yosuzuki wyjeżdża na te. Zawsze mój, mój, mój, mój, mój, mój, mój, mój, mój, mój, mój, taką mój, mój, mój, nie. On wyjeżdżał mój, mój, mój, panowie, mój, mój, mój, mój, mój, nie, mój, mój, mój, nie? nie mój, nie? No, tak, tak, tak, taką madatę, na na no, no, no naprawdę. Są so, so na YouTube te e, Developerskie. Pamiętam. To jest największa po... żelada na świecie. Deweloperskie no. dzienniki, takie, Ta, ja, siedzi, minutowe, Siedzi Ty minutowe przed filmiki z 3G-3. Ja, i patrzy się w tapetę. I to jest taka bieda, że aż mi się głupi. Ja, ja, ja uwielbiam Shenmue, nie? Ja się bardzo cieszę i nawet, nawet e, wrzuciłem coś tam do, do tej zbiórki średniej, ale kurde jak ja patrzę ja, ja patrzę ten, kurde. Wrzuciłem coś do tej zbiórki A, to, to, ale, to, to, to jest coś takiego, jak jest to... coś na e na początku... Ja nie na, wiem, czy oni na, na, na, robią maski, grę, na, na GameCube, byli Na GameCube'a ktoś im zapomniał powiedzieć, że się generacje zmieniły. <laughs> Chyba wajchem chyba na sam dół przekręcą, bo <śmiech> coś <śmiech> Aż mi kurwa Aż mi tak przykro się robi, bo ci koleś tam. O patrz, tutaj mamy sekwencję wideo i tam. Ten... I wiesz, tam skaczę sobie przez rzekę, a kurwa taka animacja, wiesz, jak z PlayStation, jak z buliego na Bulli. przykład, jak z <śmiech> GTA. No tak, GTA to by naprawdę pomogło. Widok z góry, nie? Ale przy, pamiętacie hasło, y hasło po wyjściu Mighty Nine? Lepsze to niż <śmiech> nic. Tak, <śmiech> <śmiech> a tutaj stoi, stoi twórca Szemiu, tak, tak smutny. <śmiech> Ale <śmiech> pom pomyślcie, jak, jak, jak to wyjdzie <śmiech> i będzie taka prwa bieda kupa. <śmiech> <śmiech> Co się stanie na świecie, to ja nie wiem, na, albo się popłaczą, albo będą sami sobie za a pomyśleć, że jesteś pierdolną tysiąc paksów i będą sobie znieść sobie z tyn, z Jusuzokim. Ciekawe! A ta ciekawe to było, tak. tak się jak, będzie patrzył to, to, to spotkanie z Peterem Moleniu. To ciekawe, to co, co... <Glacht> Ale kurwa, myślałem, ktoś. Ale kupił, Zapłacił, bo ktoś, tak? Ale Co? nie, nie za no to tam, to, za jakąś za... najwyższą kasę, jak płacili. Że on cię z lotniska gdzieś no, kurwa odbierał, to było no, tak, no, no, tak? tak, no, tak, tak. Super. To było z tym, ale to było z tą kostką, że wiesz, to. to jak to się nazywało? Nie Cubic, tylko. E, Curiosity. E, e, Curiosity, A. czy jakoś tak? Jak to, jak to ja było? pamiętam tą zbiórkę na Godusa, że jeden koleś tam wpłacił kasę i. E, był w grze jako taki tam się spotykał z Muliniu i A, no, potem wiesz. No, no, no. Nie, to, to nie było zbiórka, to była, to było właśnie z tej kostki, to ta panie jej.. Dobra, panowie, nie. Po, po, poważnie, w mój jest, jest tam, że jak no, patrzysz jakąś kasę, to chyba z Jusu z kim się spotykasz i jeszcze z tym obiad. To, co mówię. To to, co do tego dostajesz jeszcze tak. gry. Coś tam gdzieś tam było za kurko. I on będzie tak siedział z opuszczoną głową, nie? Żeby cię nie rozczarować. Mo, mo, no, może kontaktu, żeby nie dostać o, może, kwaś, wiesz, nie. może oni się wycwanili i jesz z nim obiad, nie wiem. Dzisiaj, nie? A, a, a, a potem jeszcze gry, to... no, no, już... A jak jesteś weganem, to ci hamburgera no, no, przyniosą. Nie, no, no. Dobra, dobra, zwijamy się, tak, zamijamy. A czekaj, jeszcze, Amir? Nie... Już, już wszystkie gry poszły? A gdzie Azura? No, Azura no i jeszcze tak o Nier Automacie. Ja wiem, że to będzie pierwszy kwartał tego roku, ale ogólnie czekamy i zagramy, prawda? Ja muszę a to nie, Ale to, to się nie łączy tam. z tego, co... Znaczy to jest ten świat, ale... Oni... Łączy się, uniwersum. Tak, ale, ale, ale fabularnie... Ale to jako, jako teoretycznie. No, no, właśnie coś takiego. Ja sequel. Także e a co ja sam powiedział? Powiedziałeś prequel. E si Twój Nik nie Nier Automata <laughs> to jest sequel, który dzieje się tysiąc lat po tym, co się działo w... Nie wiem. Wier, Ale dzieje się na półtora tysiąca lat przed tym, co się działo w Drakengardzie trójce, który się dzieje 10 tysięcy lat po tym, co się działo w Drakengardzie jedynce i dwójce. I... No bardzo ten, okrągłe liczby w głowie, nie. Nie. nic się nie dzieje, tam no, 730. No miałoby w tym roku, ale przez, przesunęli na przyszły rok kolejny piękny Kickstarter, czyli... No, port na Pacinko się... Nie, Blood, no, blot, Ritual of the Night, czyli Castle, Castlevania. Tam ale to hey, a... jest jedyna gra k, k, japońska z kickstartera, która nabiera kształtów i coraz bardziej jest prawdopodobna. Ale... i którą Jak siadają przed komputerem, to, to, to siadają z i to grają i pytają się, a czemu to jest to, to, a właśnie ja to, tam to, to pasek po, nie, na YouTube nie a ten, ale, ale to myślicie, żeby nie skończyło jak nam Number 1? Nie, szczerze, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ale Mighty nie, no, Number 9 to ty szanuj. Demko tego Bloodstaina wyszło? Tak? To jest taki sam klasyk no. jak filmy Uwe Bola. Jak to? Jak co? <laughs> Ale przy... Przepraszam, rzeka, który Przepraszam, że wszystkich głównianych filmów, filmów Uwe Bolla, Postal był w dobry i moim zdaniem każdy kto, kto chce zobaczyć dobrą ekranizację gry powinien obejrzeć sobie Postala. Jak ktoś chce według mnie zobaczyć dobrą tak. ekranizację ja. seksu i jak być kobietę do seksu, to powinien Far Cry'a wiem, jeszcze jeden tytuł mi się nie. przypomniał, tylko nie, nie wiadomo kiedy będzie dotacja premiery, już wam powinny jakiś spełny. Nie wiadomo kiedy będzie, ale już wam Nie no, trailery były z 2014 o. zaraz mamy wszystko powiedzieć. No dwa gra twórców, Odin's Fair i Dragon Crown. Musi bawić o co chodzi. Czy nie za bardzo? Wunila Firte sen... Thirteen... to... tak, Sentinels, a Egg Możecie sobie oba obadać trailer, wszystko gra wyjdzie na PlayStation 4 i na Vita. i nie wiadomo kiedy wyjdzie. I tylko tyle wiadomo. Gra... O dziewczynkach w szkolnych uniformach no, walczących o no, dziewczynkach i chłopczykach. Ale chłopczyki też mają szkolną. No ubiegło. tak, ale nie mają sukienek. No. Ej, nie oceniaj, tak? To i równość. Jeżeli chcą, będą nosiły sukienki. No. I co, kiedy gra tak, była tak. zapowiedziana? W 2015 no. I miała datę, że niby w tym roku ma wejść na... Nie wyszła. I czekacie w ogóle na to? Wiecie, kto jeszcze czy w ogóle lata wam to? No. Tak, no. Tak, to, też, to? Tak, samo. Vanilla Wear nie umie z, robić zwykłych tak. gier. Tak samo jak Atlus i Level 5, więc... To, kto nie widział, to sobie trailer, wpiszcie 15 Sentinels trailer i naprawdę przepięknie to wygląda i muzyka jest super. No. A i główne postacie mają się nazywać Ambu Juro i Fuzuakai. No. Tak uwielbiam jak dają tak bar... a, a da, to tak ja do ja imiona. No. To jest kuźwa mój bo bolączka we wszystkich japońskich grach, gdzie masz takie, takie typowo japońskie e aleńskie, albo mocno japońskie imiona, że kuźwa po końcu Ej, no. gry mogę przyjść, może ta grać a trwać, ale to 80, 100 godzin, kuźwa ja, jak się spytasz mnie jak mają na imię, nie powiem ci. Sorry, ale postać w japońskiej grze nie będzie się nazywała Grzegorz na przykład, nie? <laughs> ale wiesz, no mamy... To tak jakby Wiedźmi się teraz nazywał, nie wiem. Slawko. Ja no przepraszam, w, w tym, w Nio, w nio się nazywa William. <głos> Ale bo nie jest Japończykiem. Nie, jest, nie, nie, nie on jest mieszańca. Ale ta gra trzy razy poszła do kosza, no, to tak jest połączenie trzech bohaterów z poprzednich wersji, nie? Mnie się podobało, on jest to, mieszańcem, się nie podludzie. Nie, nie, no, tak jest powiedziane, że on jest ten, jest matka była japonką, on jest Admirałem, czy kimś, chomikiem. No, jakimś... Chomikiem. jakimś hmm, Chomikiem. Dobra. Chcesz Hantaro? Chomika? Tak wyobrażacie sobie wersję takie, wiesz, jak, jak, są, jak jest ten Monster Hunter wersji, gdzie ma, grasz samymi kotami, co jak wersja nio gdzie grasz samymi chomikami. Tak, i w DRC Hantaro. dostajesz ten... W DRC dostajesz ten Turex Power Tape, no bo jak ktoś ma chomika, musi mieć taśmę. Uwierzcie mi, jakby ktoś tam tego słuchał, tak jako oni by to zrobili. Miał być takie DS i chamiki. Hit. Jak, jak ten. Jak, jak zbroja jutro, no jutro... dla konia. Jutro do nich piszę maila, nie? Że opanetowaliśmy chomiki do ich Monster Huntera. A, <grym> to są da płacić. No co, to jest chyba wszystko. A nie, no, jeszcze ta. Tak, Tak. co, ogólnie co, Walkiria spotkała da no. Okej. Okay. najdłuższa wypowiedź o grze w tym odcinku. No, Walkiria. Tak. <grym> Tak. Nie, nie możemy tak, tak skrzywdzić Walkiri na litoj buską. Valkyria trafi do następnego odcinka o premierach, czyli w styczeń, luty, marzec. Prawdopodobnie w kwietniu nagramy o kolejnych miesiącach, więc... A, czy od... ta Valkyria ma jako... jakieś daty no, podane, 20, co tak. <laughs> Czyli nie. Wiesz, prawdopodobnie oni dalej ją, e, ją b, robią i to takich na wczesnych etapach, jak dostali przecież ten feedback, że... To jest dostali... dobry z angielskiego. Słucham? Ja. Januari. Mm. January. No no. Po, poważnie to ma te? No. Na, na tak. 19 stycznia 2017, ale... PlayStation 4 i PlayStation 5. Ale Ta, tylko Japonii. Japonia hmm. póki co. Ale no i właśnie tu, tu, jest, tu jest ten mały problem, bo przypomina się walki... trzecia Walkiria, która tak genialnych yy, klimat miała, a nie, wylądu, a nie wyszła poza, klim, yy, poza Japonię. A dwójka już sama w sobie była genialna. O mój Boże, jak to mogło zyskać? Yy. Ja, ale wiesz co, jak to mogło wyjść na, tylko na PSP, a nie na duże Naprawdę. Ja bym to aż się prosiło, żeby tak gra wyszła na duże PIS. Ja muszę jedynkę ten jeszcze jeszcze raz odpalić, bo mam, mam na PS3 i jestem nie ma... w jakiejś takiej pamiętam, że na, jedno, na jednym sejwie grałem i gdzieś jestem w takiej dupie, że nie mogę w ogóle przejść Mam pytanie, tego, czy jesteś na pustyni się... z gigantycznym czołgiem, albo przed gigantycznym chyba czołgiem? ja jestem z czołgiem, już mi te, te, te zielone, te niebieskie babeczki latają i magią, Powiem ci tak, tak to jest, jest na mają. początku okropnie trudny, e, trudny e, poziom, jak nie wiesz jak go zrobić. Później jak się do, e, dowiadujesz tak. jak go zrobić, to nagle jest... O mój Boże, jakie to łatwe. Spoiler, granat musi pójść o, pewien to koszyk. Muszę chyba do tego trafić. Tak. E, wrócić. To co, zawijamy się? Zawijamy się. No chyba czekaj, to, to, to by było na tyle. Nie. Tak, widzimy się. Ale żeśmy źle kiepsko potraktowali tego walkierę ale. No, Dobra, o, pyta o, pytanie. Kto, <laughs> kto, kto oprócz mnie chce to kupić? Ja, ja, by, ja, ja chcę ja to bym kupić. Kupił fajne, ja lubię to. Tak. Ale... Bo ja mam nadzieję, Super, że... Super, to jak... naprawdę lepiej potraktowaliśmy warstwem. A jeszcze... Je, o no właśnie... To kupić? Ja. Ja. Ja. Bo, ja. przynajmniej jest o trzy, jest... trzy słowa więcej. Ja o to mówiłem walki Walki, to jest ukochana... Ukochany taktyk. Jeżeli wydawca nas słucha, to jest najlepsza recenzja, jaką chyba dostaniecie w polskiej branży. Ale więc pa pa pamiętaj, pamięci, że wydawcą jest, ja. jest Sega, więc... Yy, to jest... A to nie. A Piotr, to... A, a ty to, nie masz to... czasem remasteru na tej do tej Walki? Tylko na trójkę mam. Nie, ja mam Aha. na trójkę. Aha, ten, no to ale ja nie... wiesz, że to i tak no, ładniutkie jest dalej. Ja wiem, ja wiem. A ja to... bo wiecie, że A, ta wersja będzie. na czwórkę jest w oparciu o komórkę która wyszła na PC tego Steam. A. Tak tak, tak. tak, tak. Naprawdę. Wiem, oni... Nie, oni, oni wzięli ale... po prostu ten, to, co zrobili na PC-ta. Uh, wzięli wszystkie DLC z tak. PS3, tak jak to wzięli na PC-ta. które są przesunęli średnicę trzema, trzema albo czterema, tymi, e, czterema misje, e, misjami <laughs> takimi randomowymi. Wypuścili to jako remaster. Z czego na, najlepiej, że z różnicy. Z, Guciu, co tam widzisz, bo no, masz tak piękny cel shading, że no, ta gra wyglądałaby ale, świetnie nawet na PSD. Ale nie, no bo to jest różnica, że ktoś tam wziął z uwagi i przesunął, bo na playu y, tej, y, trójce wchodzi to w 720p, a na czwórce w 1080p. To jest główny powód, reszta to tylko DLC. A jak naciszesz kwadrat, trójkąt, start i select to wyskakuje ci konsola jak na PC. Znaczy? To co tak. ja robię? Nie <laughs> no, ja bym cię no. kłamał. No proszę, czekaj. Ciena. co jeszcze ten? To razem z tym suwakiem doszło. Ale nie, ci fani Moi mogą się na skurwić. Spokojnie, potnę to tak, że wiesz, że to się. jest najlepsza ale, gra. Ale nie, nie, ja, ja nie czekam będzie. na tą grę, ja czekam na tą grę, też to, to Dobra, dobra. <grym> teraz tak się ratujesz, Wiesz, ja, czekałem ty, ja też czekałem na Mighty Nine, a teraz wiesz, tak jak co i rusz widzę ją na Allegro no, Ej, Ale Mighty Number jeszcze nine, to szanuj. <grym grym> to jest najlepsza gra ka wyszła. Ty, ty się śmiejesz, a to najpewniej ja z, z nas dwóch, to ja to będę recenzował Ej, kiedyś. Ale chci no ja chciałbym, żeby tam był żeby ten na blogu, że napisali, że myślą o uposzczeniu remastera 1, 2, na czwórkę i żeby to zrobili przed tym drugim 2017. A może nas słysza? <laughs> ale, ale razem zwijat go te Dobra, panowie, panowie już nie kopiemy leżącego lepiej, nie? Ale zawijamy się dobra. do domu. Jacek, Jacek, kończ. Właściwie. Skończyłem. A razem ze mną skończy Piotr Ziętal Cześć, pozdrawiam, ze mną skończy Daniel Czarnecki. Nie, ja kończę sam, że jest, bo, jest, bo, jest party nie, nie, dziękuję. Dobra, ale, dobra. Czy, ale wreszcie do mówię papa. Pa. I ze mną skończy Bartosz Myszyca. A ja skończę z sobą, czyli z Jackiem Kaletą i widzimy się, słyszymy się następnym razem. Chciałbym jeszcze serdecznie podziękować Justynie, czyli mojej dziewczynie, która leży gdzieś tam na łóżku i właśnie zagrywa za to, że przejęła część moich obowiązków odnośnie ostatnich odcinków. Jak na przykład odcinka newsowego Jobs Plan Unlimited, który właśnie nagrała i jest już na naszej stronie, jest już na, jest na YouTubie, można oglądać. Polecamy nasz kanał, naszą stronę. Chyba powinien powiedzieć, jakie to kanały i strony, ale nic z tym, będą w odnośniku. E, Szerujcie, lajkujcie, po, odwiedzajcie rozgrywkę, PAT TV, odwiedzajcie. Co jeszcze można odwiedzać? Y -y, strona rozgrywki była? Nic, najlepiej w piłkę pograć tak. na świeżo. Pograjcie w piłkę. w piłkę, wyczekujcie kolejnych naszych recenzji. Ulecie bałwana, Jak będzie się. A co, no, bez śniegu nie, nie, nie mogą? Raz. zabronić im? Ciężko. Byłeś kiedyś na wsi? Byłeś kiedyś na wsi? Tam Z się nikt ze wszystkiego. Z gliny. Kiedyś to się mówiło na no to glina, no nie, ale... Krowy gliny nie dają, nie? Ale ile zabawy było przy tym, jak ktoś wsadził petardę w taką glinę krowią? Kto nie uciekł, kto przegrywał? No to fajne zabawy tam macie w Szczecinie. Y -y -y. Ja ja. tak, kto to nie uciekł kto przegrywał. A to za sos Sosnowca się. śmieje <grym> Sosnowiec żąda <grym> dostępu do morza. Dobra, panowie. Nie, to jest autonomia, nie, nie pamiętasz no. <grym> ostatniej ankiety na rozgrywce <grym> Tak, Sosnowiec wyszedł to razem strop. z Angią do Brexit. <grym> <nie>? <grym> Dobra <grym> Panowie, dziękuję za nagranie. Widzimy się następnym razem. I no, na razie, pa! Pozwoli się. Pa.